Witam Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych i konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 299. Nazywam się Dachman, a ze mną jest Bernard. Przimisiek. Witam wszystkich drogich radiosłuchaczy. Witam Cię też. Co tam u Ciebie słychać? A, stary Pablin. No, w zawsze. Do przodu i Koko Jumbo, tak? Do przodu i koko Aha, no to w porządku. W ogóle powiem tak, że strasznie się wkurzam na tę generację konsol bo, nic bo nie ma. To problem jest tak, że to jest, to jest generacja kłamstw to jest, generacja, generacja niespełnionych obietnic stary jak ten jak nagłówek w, w, w fakcie generacja kłamstw no, wiesz co, tak naprawdę to wszyscy, którzy piszą pozytywnie o tej generacji konsol to powinni się uważać, że śmieć dziennikarzy no. ale nie, żartuję generalnie chodzi o to, że Daliśmy rok tej generacji na to, żeby zaczęła nam pokazywać rzeczy, które były obiecywane w momencie, kiedy ta generacja wchodziła. No tak, tak. Zawsze jest ten moment, że mówimy, no tak, no nie można wszystkiego od razu, trzeba poczekać, aż deweloperzy okieł znają platformę, ten system i tak dalej. I to było prawdą w przypadku takich konsol, które były nietypowe, jeśli chodzi o architekturę. No tylko tak? PS4. Pies, 3, Pies to... PlayStation 3, PlayStation 2, i tak dalej. No tak, zgadzam się. Ale się mamy do czynienia z PlayStation 4, mamy do czynienia z Xbox'em, które, one, które są. Cetami, no, pecetami, no tam są Cetami, tak, jest... które udają mocne PC, prawda? No właśnie, problem jest taki, że do tej pory e, czekamy na coś, co nam. Bo, no, jak to się mówi, tam skarpetki, no nie zaskoczy nas. No tak, ale z drugiej czego wiesz? Sorry, jak spojrzysz na specyfikację, to to przypomina naprawdę przeciętny PC, nie? Mhm. No to, to wiesz no, co ci może zerwać skarpetki? Ja rozumiem, że można wycisnąć z różnych rzeczy różne rzeczy. No tak, oh. właściwie to poza pamięcią, to oni nie poszli do przodu z niczym, bo y, jeśli y, brać pod uwagę, że y, gry na poprzedniej generacji, one może na początku nie wyglądały tak źle, bo to też był ten taki moment, że robiło się nieprzewidzie. Tak, ale że przednią... generacja była dużo słabsza. Tak, wtedy w poprzedniej generacji nie było HD. Poprzedniej generacji nie było wianków, prawda? Pamiętasz, jak wyszedł blat. czy znaczy nie, no właśnie była, czyli poprzednia generacja była. Ale nie, AG. mi chodzi o poprzednia, poprzednia generacja. Mi chodzi o momencie, gdy a, generacja. Tak, że, że ten przeskok był taki tak, wyraźny. Przeskok tak. po, pomiędzy PS3, Xbox 60 a Xbox 1 i PS2 był ogromny. To prawda. Natomiast, I teraz... Teraz, a teraz na pewno na co oni przeskakują, prawda? No zobacz, no i co mogą przeskoczyć, to, to, to co producenci telewizorów próbowali nam wcisnąć, czyli Ultra HD. No to pokazuje tylko to, że. No, że yy... nie są w stanie pociągnąć Ultra HD że znaczy, Ultra HD to, to w, w, w, w, wiesz, może myślałem o tym, żeby się dało coś zrobić, no nie? Bo tak się mówi o tych 4K, że to nowe konsole i tak dalej, ale żeby Full HD było nawet we wszystkich grach. To jest problem, bo... Y, przykład, bo y, pojawiło się kilka informacji, jedna to już jest taka powiedzmy stara, nie? Jedna to mówiła o tym, że wyciekły, znaczy wyciekły, czy nie wyciekły, czy jakiś deweloper, y, czy jakiś programista, który pracuje przy Wiedźminie 3 w dzikim zgonie stwierdził, że to, co zobaczymy, czy w ogóle przestrzeg, że to, co zobaczymy na konsolach, no nie wygląda tak dobrze jak to, co prezentują na, na, na tych wszystkich pokazach, bo to są wersje PC-owe, że to jest w ogóle wszystko na bardzo mocnym sprzęcie, i tak dalej i tak dalej. G więc generalnie proszę się uspokoić, nie? Nie będzie szoku. No tak. No ale... Ja specjalnie nie oczekuję nie szoku. No bo ale też jak spojrzysz to... na, tą, na, tą, na tą specyfikację tych, tych PC-tów, zwanych potocznie konsolami, w tej chwili z jakiegoś dziwnego powodu, mhm. no to one są naprawdę przeciętnej jakości. No tak, no zdecydowanie postanowiono y, wziąć i wydać kon konsolę, na której będzie można zarobić już przy sprzedaży jak sprzętu. Dokładnie. Bo, bo poprzednia generacja była taka, że się dokładało. Dokładnie, a mam wrażenie, że za 500, które kasują za Xboxa, czy tam 400, które są za Xboxa, czy tam za PS4, spokojnie mm. byś takiego pecta poskładał sobie sam. Mm -hmm, mm -hmm. Bo to, w Wiesz, cel, i... to nie ma żadnego, żadnego szaleństwa, tam nie ma w tym, w tym, w tym, w tym, w tym. W tym, w tym. E, w bebechach. Okej, okay, wiadomo, że jest to zamknięta architektura, wiadomo, że takie coś się łatwiej programuje, łatwiej, łatwiej, trudniej. I program jest łatwiej wyciągnąć więcej z takiej architektury, bo nie trzeba się martwić o 20 milionów różnych konfiguracji, które ludzie będą mieć. Mhm. E, nie wątpię, e, że ich, może też nastąpi ten wiesz, moment. Tym bardziej, że Xbox czy znacznie się że można wyciągnąć wiele ze zwykłych, presetowych tajli tak. wciśniętych pod własny y, system procesy. Dlatego przypuszczam, że Sony przeszła coś takiego. Zamiast wydawać y, ciężkie pieniądze na cudawianki, y, mhm. cele, niecele, y, specjalne systemy operacyjne, y, wiesz, procesory specjalnie projektowane, grafikę, cudawianki, okazało się, że Microsoft zrobił dokładnie, dokładnie takie same albo podobne wyniki, wykorzystując tani sprzęt dostępny na rynku, prawda? No, ale widzisz, bo problem jest też taki, że y, ten. E, za dużo nam obiecywano, gdyby nam tylko powiedzieli, y, nie, nie powiedziano tego, żeby skupiono się na tym, że gry będą ładnie, ale chodziło o to, ten aspekt techniczny, to było spoko, bo y, kolejny przykład, Assassin's Creed Unity y, w momencie, kiedy gra była zapowiadana, były przedstawione na, na targach przepiękne z jastuny, z rozgrywki, zapewniano nas, że gra nie tylko będzie w Full HD, ale też będzie w 60 klatkach. A przynajmniej taki był cel no. tego. I problem był już taki, już przy Black Flag, który udało się rozwiązać przez jakiś pad, że rzeczywiście pociągnięto tą rozdzielczość do tego 1080p, ale Unity ma nie dość, że być w rozdzielczości 1600 na 900. To jeszcze ma być w 30 klatkach, więc nie tylko obcięto rozdzielczość, ale też liczbę klatek animacji, więc tak naprawdę to jest... Jak można było się tak przeliczyć? No nie, przecież ten sprzęt się nie zmienił w ciągu no, nie, roku, będzie, nie wiedzieli, że nie im się się no, wiesz Z całym szacunkiem dla software'owych firm, szem, gier i Microsoft i Sony ogłosiło z dużym sprzedzeniem. Jak te ich PC będą wyglądać, jak będą miały PPH i tak dalej, więc to oczywiście zdobanie... nie powinno to być problemem, prawda? Tak, no, nie wiem, czy oni jeszcze w takim razie potrzebują kolejnego roku, dwóch, żeby z tej generacji coś wyciągnąć więcej. No, widzisz, jak się patrzy na to, jak gry mogą wyglądać pod koniec generacji, to zawsze jest tak, że i, i, i God of War na PlayStation 2 olśniewało, i The Last of Us, czy GTA V. Na, na, pod koniec generacji olśni, olśniewały. Więc ja wiem, że, że ten moment nadejdzie taki, że te wszystkie gry będą życzyły. Rzeczywiście... Ale się nadejdzie. Ja się nie Słuchajcie. jestem taki przekonany, bo, bo olśni, one olśniewały, bo, bo miały w... gdzie osiąć tak wyrażę. Ale sorry. E, bez urazy dla, dla konsol. Na mocnych prezetach mhm. Wiedźmin z zgon no, no, no, ciężko będzie osiągnąć coś, co będzie olśniewało, to, prawda? To będzie to, nie wiem, lepsze, bardziej olśniewające niż, mhm. niż, niż dziki zgon w, w dziedzinie, że tak zwanych rpg -ów. Tak. jest tak, taka gra, że. Ja już wiem, tam że, że, rzeczy... że, że, że niekoniecznie musi olśniewać, ale, tak. ale wygląda już bardzo dobrze to, co pokazują, prawda? No tak. No, teraz nie, nie. pytanie, jeśli oni nie to są w jest... stanie nic takiego wyciągnąć z tej konsoli. Tak, no, więc to ktoś... Ja bym nawet y, y, Wiedźmina nie podciągał do tej dramy, ale akurat to mi się złożyło, że po prostu. No wiesz, że ja wybrałem, wybrałem Wiedźmina, bo jeden z tych Wybrałem bo akurat jest to gra, którą wiem, że na PC tak będzie wyglądać dobrze, prawda? Tak. I teraz. Okej, okay, czy Last of Us wygląda lepiej niż Wiedźmin? Czy będzie coś w tym stylu wyglądającego no, lepiej niż Wiedźmin? Okej, okay, będą gry no, to, no, no, nie Na pewno dobrze, nie wątpię. będzie grom, y, która w, w, będzie miała większe potrzeby. Czy nie, no na pewno, na ten no, ale no ale może Wiedźmin to nie jest lepsze. Ale że co mi chodzi? Mimo to, że gry na pc peceta wyglądają bardzo dobrze, będą wyglądały coraz lepiej, bo PC-y będą się przez te następne 4 lata, czy 5 lat, które teoretycznie powinno być czasem życia nowej generacji, będą się rozwijać. Zwróć uwagę, że w, tak naprawdę w momencie, jak wychodziła poprzednia generacja konsol, jeszcze wcześniejsza, tam PS2, mhm. e, PC ty musiały w pewnym sensie doganiać możliwości techniczne konsol. Tak. Tak, no, no powiedzmy, że gier wyglądających jak Black musiały być naprawdę mocno tak dalej. W tej chwili na przeciętnej jakości sprzęcie zobaczysz to, co widzisz w tej chwili już na konsolach, tak? Mhm. No tak, nie no mówimy to, o high-endowych sprzętach. Znaczy, wiesz, nadal y, y, korzystam. Y, y, znaczy, wiadomo, że y, jednak porównywalny y, y, PC do, do, do, do tego, co może osiągnąć y, teraz ta konsola, która nie no jest, tak, nie tak, wybiega no za bardzo... Będzie dużo droższy. Tak. Tylko, że ten tylko, kurczę, te, nie bied te bied gry, bied ile one kosztują po prostu. Na nową generację gry kosztują średnio. Średnio. Od 10 do 15 euro więcej. Dokładnie. Teraz jeszcze jedna druga sprawa, Damianie. Okej, okay, ten na dzień dzisiejszy PC, który ma taką moc porównywalną z nową generacją konsol kosztuje, kosztować będzie powiedzmy dwa razy tyle, tak? Albo trzy razy tyle. Ale za dwa lata już będzie kosztować tyle samo albo taniej. Tak... No tak, nie, no to wiadomo, że się zmieni. Ale, ale kolejną taką informacją, która mnie troszeczkę rozbiła to jest kwestia odświeżonej wersji gry z konsoli sprzed dwóch generacji temu. Nie wiem, czy słyszałeś, że wersja Halo 2 Anniversary, tak, czyli ta odświeżona oczywiście. wersja drugiej części Halo, która będzie dostępna w tym pakiecie Master Chief Collection, ona też nie będzie, ta będzie sztuczka zastosowana, ona nie będzie y, y, w pełnym y, full HD, w, w, pełnym, w pełnym HD, w pełnym HD, tak, tylko, tylko będzie właśnie w rzeczywistości 1328 na 1080. Będzie miała 60 klatek na sekundę animację, ale no to jest po prostu niesamowite, że nie udało im się wyciągnąć pełnego HD. Oni to tłumaczą tym, że tak jak w pierwszym Halo tej, tej edycji na dziesięciolecie zastosowano tą możliwość przełączenia ze starego silnika na nowy. I to tak w locie, że sobie po prostu raz grać w starą grę, raz z nową. No i, I to jest popularna rzecz w tych wszystkich remasteringach, bo czy gry y, jakieś przygodowe może sobie zobaczyć, jak wyglądały takie pełne pikselozy, a jak wyglądają teraz pięknie. Tak? I, I to Akad w Halo na pewno było dobrym e, smaczkiem. E, póki, prawda, nie wpływało na to, jak ta gra ostatecznie miałaby wyglądać e, w, tym, e, w, w tym rozrachunku takim, że okej. Okay, I tak większość graczy przez 99,99% ,99 czasu będzie grało jednak z tą oświeżoną grafiką. Przełączam sobie to na chwilkę, żeby zobaczyć, jakby Oczywiście to wyglądało. Tak, nikt, nie będzie, nikt nie będzie grał. Nie wierzę, że się. po prostu normalny człowiek nie, chciałby A one w wersję, która wygląda tak samo jak na konsoli sprzed 15 lat. No, no 13, prawda? No, prawda, pewnie, że tak. Jeśli będzie chciał to zrobić, to, to, to poświęci się na swojej poprzedniej generacji konsoli, tak? bo na 360 odpali sobie po prostu e, grę, bo 360 miała wsteczną kompatybilność i będzie mógł sobie doświadczyć Halo 2 w tej wersji. Ona, o, co prawda tam Halo 2 w wersji na, na Xbox 360, ona tam miała jeszcze lekką poprawkę, tam, bo coś tam dodali do tego, żeby to ładnie wyglądało. Ale generalnie. No tak, ale na no nie się. Ja bym się wdał, wolał, żeby oni wycięli tą możliwość przełączania. Yy, wiesz, między, między tymi silnikami. Yy, kosztem tego, żeby jednak wszystko było idealnie, przepięknie, ostro. Tak to jest stara gra, która będzie odnowiona, ale i po co iść na takie półśrodki? Dla kogo to jest? To jest moim zdaniem takie tłumaczenie, że tak naprawdę jakiś inny jest powód, ale. Yy, bo wiesz, bo to nie jest yy, nowa rzecz. Yy, w, poprzednie, na przykład Call of Duty. One tam stosowały sztuczki, że ta, ta, ta rozdzielczość zawsze była trochę mniejsza niż to 720p, ale to jakoś ładnie było pociągane i to nigdy nie przeszkadzało. Tylko, że to było na poprzedniej generacji. Tak ta jest. generacja miała być no, wystarczająco silna, żeby na przykład taką grę sprzed 10 lat spokojnie pociągnąć, no nie tam w, w, w nowej jakości. Tekstu. I to jest właśnie to że dostajesz takie informacje, nic z tego, nicowego, na, na, na parę miesięcy przed premierą, kiedy ja na przykład e, traktowałem Master Chief Collection jako jeden z powodów zakupu One. I dzisiaj ja nawet żałuję, że ja to e, kupiłem to PlayStation 4, bo okej, okay, Destiny nie jest złą grą, fajnie się w to gra, ale tak, e, póki co wszystkie gry, e, które mnie interesują, wychodzą na piececie, są nieporównywalnie tańsze, przynajmniej o połowę. Dokładnie. Wyglądają nieporównywalnie ładniej. Wyglądają nieporównywalnie ładniej. Do tego y, teraz y, kolejny y, piękny prezent od Sony: Drive Club w wersji tej psn czyli tej takiej okrojonej, darmowej y, dla graczy. Okazuje się, że y, ze względu na to, że Drive Club wersji y, tej pełnej jest tak popularny, że gracze mają problemy z dostaniem się do serwerów. Więc oni tą wersję, prawda, darmową muszą opóźnić. Aha. Oni tego nie przewidzieli, no bo skąd no. przecież te pety, przecież te pokazy, które robili w Warszawie czy w innych krajach, gdzie zapraszali e, producentów, żeby e, nam maluczkim wytłumaczyli, dlaczego ta gra jest taka wspaniała. E, okazuje się, że, że to jest e, wszystko ściema. W ogóle to, z tego co słyszałem, to DriveCraft nawet w tej pewnej wersji nie zasługuje na to, żeby go sprzedawać w pudełku. E, jako, jako po pierwsze gra jest z wszelkich możliwości, tam modyfikacji tych samochodów, tam podobno możesz zmieniać sobie tylko skrzynię biegu z, z manualnej na automatyczną. Yy, gra, właściwie przejście całej kampanii, tak byś chciał sobie yy, tak na, na luzaku przejść od początku do końca, może zajmuje jakieś 5 godzin. To jest tak, że po prostu też te wszystkie wyścigi od początku do końca to bez jakiegoś takiego wysiłku większego. No, ona może ładnie wygląda, ale, to też nie, ale nie rzuca znowu też na kolana. No tak. No. Więc znowu mamy zresztą z DriveClone to był ten problem, że ona miała się ukazać, później się okazało, że tak naprawdę nikt nad nią nie pracuje, że wszyscy pracują e, czy znaczy, że zaczynamy pracę nad nią od początku, więc kiedy dochodzisz do, e, do takiego punktu, że e, e, kumulują się te wszystkie informacje mhm. tego, co naprawdę się dzieje z tą generacją, to sobie myślisz, że to jest, ja już to powtarzałem, ale ja to powtórzę, bo nie mówiłem tego na podcaście, że to jest taki Windows Vista, ta generacja albo Windows ME Taka, taka, taka nakładka, znaczy, Wista była przejściem, ale okazało się, że dopiero Windows 7, był tym systemem, na który warto się przyjrzeć. Co przysiadać. do Windows, Wisty można dyskutować, tu moim zdaniem problemem było nie sam system, bo sam system był całkiem ok. To z problemem była jego dystrybucja i fakt, że producenci komputerów instalowali to na najgorszym możliwym szajcie, na którym powinno chodzić. No tak. Być może XP od biedy, tak? natomiast. Ee, nie, no, albo na przykład ME, bo ME to była taka nakładka do 98 No, to ME M. to bardziej, nie? Natomiast I dopiero XP było tym takim prawdziwym systemem. Pójdź, tak, no, tak. No, no, w pewnym sensie masz rację, w sumie nie ma to jest, bo chodzi, o tą, chodzi o logikę, jeśli tak wyrażę, działania. Tak. E, no, w ogóle jak Ci się podoba, Bernardzie, jako, jako fanowi Microsoftu, mi się wydaje? Ale Przejście się? z ósemki od razu na dziesiątkę. Ale w żaden sposób mnie to nie wzrusza, powiem szczerze, bo jakie to ma znaczenie, jak oni to nazywają? No nie, no to Przez jest kiedyś, tak nazwanie stary, konsoli przeszli, e, Xbox e, One, nie? Ale z drugiej strony no, czemu? No, kiedyś przeszli z Windowsa 3.11 na 95. <laughs> przeskoczyli jakieś 92. No, przeskoczyli 91,89 wersji. Z 95 mhm. przeszli na 98, więc przeskoczyli, można powiedzieć, 3 wersje. Potem z 98 przeszli na coś o nazwie M. Mhm. Tak? A z M na XP. Z XP na no. Windows Vista, a z Vista na 7. Zresztą w ogóle wiesz, jak wiesz, tak to, patrzeć... Wiesz, to, to, to, to to wiesz, ty... to ma znaczenie, nie? To, wiesz, to jest numeracja, ja, ja generalnie nie do końca pojmuję, że się tak wyrażę, cały to, to, jakby to, nie, nie chcę tego nazwać jakoś głupio, nie panika, ale ten cały taką, taką, tak, taki, jakiś taki... No właściwie można powiedzieć, skąd się wzięło to 7, no nie, Z no, no dokładnie, skąd się wzięło Windows 7, skąd się wzięło Windows XP, czemu po, XP, czemu po ME było XEP, a nie, nie wiem, MH, nie? Albo chyba są tak, że oni reagują na to, co jest modne, jeśli chodzi o Dokładnie. To jest, to jest, to jest na, czysto marketingowy zabieg na zasadzie takiej, wiesz, z Windowsa XP zrobiła się Vista. No okej, okay. a czemu Vista? Czemu, są, czemu się zmieniły 4 literki z dwóch literek, tak? No, tak? A czemu z Vista była się siódemka nagle, a nie jedynka? Albo dziewiętnastka, albo 15, cokolwiek, nie? to mhm. jest czysty marketing i zresztą można chyba uznać, że genialny marketing, bo ludzie o tym cały czas mówią i piszą i ludzie się zastanawiają, dlaczego Windows 10, a nie gdzie jest dziewiątka? A to... dlaczego kurde nie, prawda? Wiesz, to, to moim zdaniem to nie ma sensu. Moim zdaniem to czysto marketingowy zabieg, który zresztą zadziała całkiem dobrze z tego, co widzimy. Nawet my o tym rozmawiamy, bo temu ile. Że trzy minuty to zupełnie bezsensowne. No moim zdaniem te infor interesujące informacje na temat Windows 10 to są te tego typu, że teraz system ma być na zasadzie subskrypcji sprzedawany. No, powiem szczerze, oni nie... idą w ogóle w tą subskrypcję, prawda? Ten nowy Office 360 chyba zresztą jest... się bezbicie, że się zupełnie tym nie interesuje lub nie interesowałem. Lub oba powyższe. Nie, nie, nie, nie, jest to, nie jest to w kręgu moich no, zainteresowań. Po prostu nie jest to w kręgu moich zainteresowań życiowych. więc, to znam biura, gdzie, gdzie nadal się pracuje na, na Windowsie, przepraszam, na Office 2000. Oczywiście, tak, tak. Ja znam programy, które ciągle. których główną platformą jest Access 2000, prawda, który został. Z, Wiesz, zlikwidowany de facto w tym 4 lata temu, w 2009 tak. roku, a jest, jest software, który jest ciągle w jakiś sposób supportowany przez firmy które go stworzyły i, i ciągle się do Windows 2000, spowoduje tak. masę problemów, ale ciągle mhm. to się dzieje, więc... Pff, wiesz, to są ja... systemy, które są oparte w ogóle na interfejsie tekstowym od, od początku do końca i które nadal są przez wielkie dokładnie, korporacje stosowane. Dokładnie, więc wiesz... Więc to... jest paradoksów parę. Dokładnie, jeśli... dokładnie, jakby zobaczył systemy, jakie są w bank office tak wyrażę brzydko firm typu wiza czy Mastercard dopiero byś się pozałamał. Mm -hmm. to, to wiesz, czy w bankach generalnie, to, to, to jak to wszystko, to że, to, to, że my w ogóle mamy pieniądze. Mają w, w ogóle myśli, Windows CE, prawda? Znaczy, to, że Windows, wierzy, wierzy, wierzy, to, to Windows, czy nie Windows, Linux czy nie Linux, czy Unix, tak. czy nie Unix, to chodzi po prostu, jak to wszystko za sobą, jak to wszystko działa, w jaki sposób jest to zorganizowane, to naprawdę to, że mm -hmm. za każdym razem jak płacisz jakieś pieniądze gdzieś docierają, jest często, hmm. jest co powinni, przynajmniej dla mnie jest, jest, jest, jest zawsze zaskakujące. Ja, wiesz co, ja byłem ostatnio na wakacjach i tam y, na stacji kolejowej podszedłem do automatu, chciałem sprawdzić ceny biletów, to wszystko jest zautomatyzowane, prawda? Ekrany dotykowe, klik, klik, jak y, do automatu, który poszedłem, to coś się zwieściło się y, restartował, tak? I piękne logo Windows 2000. Dokładnie. Są bankomaty. Mnóstwo bankomatów śmiga na Windowsie XP nawet w tej chwili. Tak. Ne najzabawniejsze było to, że ekran był dotykowy, więc to tak symbolowało trochę myszkę. I ten Windows się władował e, do, do po prostu... Je, ten program główny on się jeszcze nie uruchomił, więc mogłeś sobie spokojnie tam, wiesz, w plikach grzebać, e, kombinować, można nawet kasować rzeczy, jakbyś był e, taki bardzo hamski. Czasami to jest... Zostawione w takim, znaczy, ja nie wiem, oczywiście, jak te film oglądasz, gdzie tam się hakuje w ciągu pięciu sekund, właściwie wkładając jakiś kawałek lewego plastiku do automatu, to, to, to, to możesz się bać, nie? Ale to, w sumie to jest ciekawe. To jest ciekawe. No, są, no dokładnie, więc wiesz, to, mówię, to, to mnie to już dawno przestało w jakiś sposób dziwić i zaskakiwać. Mhm. A, a już zabiegi marketingowe zupełnie mnie, mnie przestały interesować, wiesz, w znaczy, zasadzie dlaczego nazwali to Windowsem 9? A dla 10, a dlaczego nie? No. no, ale widzisz, jeśli wracając do konsol, to, to wszystko, co, co miałoby się wiązać z tą y, cyfrową dystrybucją, tak, przejściem w ogóle w, w cyfrowe, y, znaczy, że wszystko jest po prostu dostosowane przez internet. Kiedy widzisz, że ma, mają takie. Albo mi się, że oni po prostu kłamią, że tak naprawdę to nie, jest, nie ma problemu z, z serwerem. I po prostu zauważyli, że ludzie nie kupią wersji pełnej Drive Cluba. Ze względu na to, że będą mieli e, całkiem e, dużą wersję tego, co jest dostępne w pełnej wersji, za darmo, w plusie. I ludzie kupują plusa nawet po Dokładnie. to, Żeby zobaczyć tę grę. Okazuje się, że nie, że, że robimy takie hal. Widzisz, jakoś nie da się tych konsekwencji wyciągnąć od tego, bo ludzie no, nie mają wyboru. masz znaczy, gdzie sobie. Oczywiście mają wybór, mogą mnie kupić. Tylko, że gracze tak. że niestety są. Mówię, ja zawsze bo tam, są jak uzależnieni od heroiny. Tak, taki, to jest naprawdę mega ciepony. I gracz mhm. nie jest w stanie podjąć w decyzji, mówiąc, okej. Okay, Ci kolesie chcą ode mnie X amountów pieniędzy, czyli X kasy, zamiast za grę, która jest niedopracowana, niedorobiona i spieszona. Nie, nie, no, ja mm. muszę kupić, ja nie mam wyjścia. Jest to beta, ale ja muszę, ja nie, nie, nie mogę nie kupić. Nie? I stąd jest, to jest problem, po prostu gracze. gracze ale no, ale czasami jesteś terroryzowany, nie, ma go, terroryzowany bo po prostu się... nie kup. No tak, ale czasami jesteś terroryzowany w sposób, no, jak nie dasz pieniędzy nam wcześniej, to my tej gry nie będziemy mogli zrobić, no to trudno. Bo, bo nikt nie chce yy, inwestować. Ja to jest założenia, to trudno. Masz takiego Star Citizen'a. No masz, masz Star będzie ale ludzie powiedzieli, że co, wiecie co, trudno. Nie, to nie. Mhm. Znaczy, wiesz co, doszliśmy do takiego punktu e, w cywilizacji, rozwoju kultury, że tak naprawdę e, już dawno jesteśmy poza tym punktem, że jesteśmy w stanie przerobić nie tylko rzeczy, które my chcemy, bo dotyczą na przykład naszej wąskiej dziedziny, którą się interesujemy, jeśli chodzi o popkulturę, tak? czy na przykład, nie wiem, przeczytać wszystkie interesujące książki science fiction, Dokładnie, czy... albo też są teraz komiksy nawet. No. A jeszcze przecież jest, a jesteśmy na takim etapie, że i lubimy i książki, i filmy, i komiksy, i gry, i e, też, nie wiem, chcemy też wyjść na dwór, prawda, do ludzi, Dokładnie. spotkać się i tak dalej. Nagle mamy tego czasu e, tak mało, a tego jest coraz więcej, więc rzeczywiście, no, może by się przydało no. jakiś taki nie wiem, jakaś taka dyscyplina, że, że, nie wiem, albo żeby po prostu rzeczywiście powiedzieć sobie, no my nie potrzebujemy nowych gier. Tych starych gier jest na tyle dużo, Dokładnie one tak. są na tyle dobre, że one nam starczą na przykład na, na, na lata, że możemy sobie zrobić przerwę, tylko oczywiście korporacje nie mogą sobie na to pozwolić. Korporacje nie mogą mieć na przykład, nie wiem, roku przerwy. No nie, no nie mogą, ale z drugiej strony, wiesz, gracze mogą, gracze mogą zagłosować, zawsze powtarzam, gracze mogą w każdej chwili zagłosować portfelami, jeśli by tylko tego chcieli. Tylko widzisz, no, jak to głosowanie ma wyglądać, bo to głosowanie jest yy, takie oczywiste, że nie kupujemy czegoś. No, to się sprawdza na tej zasadzie, że wiesz, no, nie kupią tego, ale kupią co innego. I czasami wiesz, yy, yy, yy, yy, yy, yy, masz coś, na co czekasz tak? i tego nie kupisz, bo w końcu to chodzi o wnioski. jak to jest, że jak czekasz na coś, to jesteś podekscytowany. No. Tak jak ja mam w tym momencie na przykład z Force Horizon 2. Yy, Czekałem na nią, byłem podekscytowany, byłem nadgotowy prawda, już iść w dniu premiery, kupić konsolę, może jakiś bundle znaleźć, ale później, w tym momencie, jak to już wyszło, zacząłem właśnie oglądać się na opinie i tak dalej, i tak hmm. dalej, zapadł mi cokolwiek, opadł mi ten zapał, wiesz, Entuzjazm I bardziej się, się na, na przykład po inną grę, którą powiedzmy mniej czekałem, chociaż też czekałem, wiesz, po ten zaginięcie Tana Cartera. No tak. No. Mniejsza gra, bardziej skondensowana, bo krótsza, w tym sensie nie można rozgrywki porównać, bo to zupełnie yy, różne typy gier, ale jedna gra, powiedzmy, zapewnia ci ileś tam godzin zabawy, ok, ale tu mam jakby od początku do końca tak jak film, jak książka skończony, yy, sk sk coś skończonego, tak, że ja wiem, że to mi tyle i tyle czasu zajmie i, yy, i ja będę mógł wtedy zająć się czymś nowym, czymś kolejnym, czyli na przykład, nie wiem, zacząć otworzyć kolejną książkę i zacząć sobie czytać, obejrzeć kolejny film, że, bo w, graj na przykład w Destiny teraz, to... Yy, to jest jak z każdą właśnie, bo to się mówi, że to nie jest MMO, ale jednak jest MMO. To jest, to jest takie MMO, bo non-stop już to samo, tak jak się w Warcraftie e, robiło e, e, czy, czy instancje, czy jakieś dungeony, czy, czy e, rajdy, tylko po to, żeby później, po tych 45 minutach powiedzmy, ile ci tam zależy, pół godziny, 45 minut, godzina, to zależy, jak to gra, jaka misja, jaki poziom trudności, wejść do tej loterii, gdzie wylosowany dla ciebie zostanie przedmiot. I to jest tak jakby, wiesz, my wkładamy tam swoją pracę tylko po to, żeby dostać możliwość wylosowania czegoś, co być może nam się przyda, być może nie. Ja już właściwie to e, odłożyłem granie w Destiny na takie właśnie partyki. bo to zresztą ta gra, to promuje, tak jak gramy MMO, to promują generalnie, że e, jeśli nie grasz tak, wiesz, po 12 godzin dziennie, ale spokojnie to tak, po pierwsze masz takie misje, które robisz raz dziennie i one ci dają jakieś przedmioty, wiesz, takie bonusowe mhm. rzeczy, które mhm. po prostu powodują, że rzeczywiście jest warto, jeśli nie chcesz, nie wiem, nie masz, nie masz coś, też innego w życiu do roboty, to możesz po prostu sobie tylko spokojnie raz godzinkę dziennie poświęcić na zrobienie paru rzeczy i wtedy to jakby odczuwasz w mniejszym stopniu, że to jest mniej uciążliwe, ale jednak mimo wszystko, no to jest... To jest coś, czego ja nie szukam już w grach. Ja już wyrosłem prawda, no, z tego znaczy, wiesz, no, z no, tego, grindu, ale, tego marnowania czasu. Nie szukajmy na... się, A, wiesz, no, no mamy to swoje to, to lata, to. niestety. E, i, I no wiesz, i czas, no wiesz, mamy swoje inne hobby, no i ciężko znaleźć, wiesz, do matku 24 godziny jeszcze musimy spać, nie? No właśnie, no. Niektórzy potrafią y, ograniczyć ten sen, ale to później <śmiech> nie najlepiej wypada. Y, dobrze, Bernardzie, to Trochę, trochę tak e, mi się ciśnienie podniosło tych informacji, szczególnie o ten Drive Club. Bo ja liczyłem, że, że dzisiaj po prostu zobaczę. Bo brakuje mi samochodówek na tą nową generację. I póki co, skoro mam PlayStation 4, to chciałem zobaczyć e, Drive Cluba na Gran Turismo 7, e, przynajmniej przez najbliższe 5-6 lat. To nie liczę, ale, ale no, tak się zawiodłem. Dlatego zapytam Cię, Bernardzie, w takim razie, w co z tego. Ja, ale powiedz mi się, no ten Drive Club to jest PS3 tylko, to są PS4. PS4, tak, to jest taki ekskluzyw. To jest. To jest taka biedna odpowiedź na Forza Horizon, no ja Bardzo no. biedna. <laughs> e, Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Szczególnie, że w ogóle najlepsze jest to, że y, one może y, gdzieś tam jeszcze nie jest jakimś liderem, w to, jeśli chodzi o sprzedaż, czy popularność, czy nie wiem, moc konsoli, ale oni swoją Force 5 mają. Więc oni mają taką, e, samochodówkę, która być może, nie do, nie dorasta do tak? pięt e, swoim poprzedniczkom, które były fenomenalne, bo tutaj z, zaczęto, wiesz, stosować te praktyki typu mikrotransakcje i tak dalej, i tak dalej. No tak, Ale jednak no. mimo wszystko Forza 5. Jeśli można coś się staje, 10 razy, to muszę tego nie robić, zrobić, prawda? Tak, tak, tak. No, nie wiem, nie wiem co. co no, na pewno Sony się cieszą z tego, że sprzedają e, e, jak świeże bułeczki PlayStation 4, ale to, to nie jest długa chyba na dłuższą metę, bo w końcu ludzie się, nie. nawet ci nie. najbardziej zaślepieni, nie. w końcu od, od, od, otworzą. Nie, tu się mylisz. Myślisz, nie, że, myślę, że, że nie, nie, nie, jest my jesteśmy tutaj my, wyjątkami. My, my, co? Że jesteśmy tutaj wyjątkami? że tak naprawdę. Znaczy, ludzie, którzy po to się. takimi starymi, oldschoolowymi graczami, którzy coś takiego gracze, środowisko graczy nie istnieje już w tej chwili. Nie kupiłem mm. mi się. To jest tak jak powiedzieć, środowisko oglądaczy filmów. Albo środowisko no. e, czytaczy książek. No sorry, wszyscy ludzie grają, wszyscy ludzie czytają, wszyscy no tak. ludzie oglądają filmy. To się zmieniło tak, tak że, właśnie, nie od, masz od, takiego, od... że... jest Że jest jakaś taka grupa, która jest wiesz, odróżnia się, niej albo my gramy w gry. Wszyscy grają w gry. Moja żona gra w gry. Mój ojciec gra w gry, który ma 75 lat. E, mm -hmm. Przepraszam, że twoi rodzice grają w gry. Czy wiesz, to, to, się, to się, to się, zmienia, kiedy wiesz, gry okay. po prostu stają się czymś więcej niż... Taki, to jest jakiś Candy Crush saga, czy jakiś... Tak. Przykład, tak. Saper, czy inne szachy. Tak. Ale, ale są ludzie, są ludzie, którzy grają w gry i oni się, oni nie no Tak, są tak w ale sachy, jednak, w jednak masz, masz jednak... No tak, ale, ale, możesz użyć na przykład takiego bardziej konkretnego stwierdzenia, jak, nie wiem, wielbiciele gier, tak samo jak masz kinomanów. Hmm. jak najbardziej? Tylko, że wielbiciele gier, czy kinomani na tą matę, czy... Miłośnicy dobrej literatury. Melomani. Czy Melomani, czy, czy whatever. Nie mają wpływu na to, co się dzieje w się tak razie w głównym w mainstreamie czy w tej popkulturze. Tak? Hmm. Eee. Dlatego, że ich za mało. Tak? tak? za, za mało. Sorry. Yy. Na pewno są miłośnicy filmów kina tacy jak Jules czy, czy, czy, czy inni, którzy chłoną te dzieła artystyczne, dzieła, tak. dzieła, dzieła sztuki, okay. niuansami. ale nie oszukujmy się, głównym odbiorcą jest masa grupująca idąca do, do, do, do, do kina, nie wiem, na Godzillę. Mhm. Jeszcze ja nowy Godzilla jest całkiem nie... Ok, Godzilla jest, nie wiem... Transformersu. Transformersu, na Pacific Rift, tak? Tak. To są główni odbiorcy tego kina, to są główni... główni nie nazywam tego fani, miłośnicy, ale to są ludzie, którym się sprzedaje. I tak samo jest z grami. Jasne, są miłośnicy, nazwijmy to miłośnicy kina, czy e, Są e, ludzie, którzy piszą o grach za pieniądze, są ludzie, którzy e, analizują to i, i wiesz, i, i metody na. się tam odpakowujesz, co życie przerwa? Kota próbowałem zgonić. Aha, okay. Którzy dają, bo na na mi się tutaj pakował. No, no, no. E, którzy dają, e, którzy przy, przy jakieś metody naukowe próbują używać wśród gier, natomiast na dłuższą metę to, to jest wszystko margines. Tak, ja uważam, że, że wpływu, bo... zawsze najlepszy jest taki zdrowy balans pomiędzy. Tak, bo ale już... kiedy jesteś takim kinomanem, krytykiem, to przestajesz mieć taką przyjemność od oglądania kina po prostu, z oglądania, bo zaczynasz dostrzegać rzeczy typu. Nie wiem błąd w tej scenie jest źle, znaczy ta scena jest źle zmontowana, ta scena na przykład. No tak, ale masz, masz dokładnie gier, to samo. Znaczy, Damianie. Ty jako co? miłośnik gier masz dokładnie to samo. No tak, tak, tak. No. Ty przez Taki recenzent, gier. który gra, ogląda film, albo. Dokładnie, ty, ty w, dokładnie, gra w grę z kartką papieru. Ty I zastosowujesz i... dokładnie tę samą metodę do gier w tym momencie. Bo patrzysz, tak. mówisz, a no, ten kontent jest taki, albo straki, albo owaki, tego brakuje, a w ogóle co oni wydali w tym drive clubie i tak, tak dalej. Stary, masy idą do sklepu. O oh, yeah, ja, jest, jest, jest Call of Duty 97, kupuje 17 milionów sprzedanych egzemplarzy. I płacze wszelkiego rodzaju jakieś takie żale i tak dalej. Powiedzmy takiego wymierającego, dawnego gracza. Nic tu nie zmienią. liczy się masowy, kupujący gry y, y, konsument. I y, y, y tyle. I, i ten, te czasy, co gry tam ktoś robił, aby coś tam. Myślę, że są te gry indii, są, są ludzie, którzy coś tam robią. Nie, no na pewno jest, jest nadal duży, duży, m, duża grupa twórców. E, właśnie tak jak mówić, czy niezależnych, czy tak mniej, mniej niezależnych, bo to jednak e, nawet niezależni twórcy później znajdują dużych wydawców. Kiedy są już zależni. Natomiast tak. wiesz, tu chodzi o, to, chodzi o to, że właśnie. Czasami że, że, tak jak z kinem. masz ogromne wytwórnie filmowe, a hollywoodzkie, które mhm. napierdzielają te same filmy w kółko, produkują tą samą siekę nieważne jaką, ważne, że że ma się sprzedać i masz jakichś tam niezależnych twórców typu David Lynch czy, czy, czy niezależnie, no, w jakiś sposób, którzy powiedzmy trzymają się tego swojego, czy, czy Jim Jarmusch, nie wiem, czy on jeszcze w ogóle tak. żyje, chłop, e, którzy wydają sobie, którzy robią sobie po swojemu, dla siebie, powiedzmy, chcą coś powiedzieć, nazwijmy to mm -hmm. tak. I, i, I tak jest, tak było i tak będzie. No nie, jeszcze, mm -hmm. jeszcze żyje Jim Jarmusch. Myślę, no, że nawet jest, nie jest, jest też tak. czasy. Tak, tak, jest zdecydowanie. Ehm, no, tak, takim razie, Bernardzie, e, przejdźmy do, w co ostatnio graliśmy. Ja grałem w dwie gierki, właśnie nie te, że tak wyrażę, e, indie, mm -hmm. czyli Space Base, Space Base DF9, Simsy w kosmosie generalnie, na dłuższą metę, aczkolwiek całkiem fajne momentami, mm -hmm. trochę nużące i bardzo powtarzalne, ale... ale, ale... Bardzo mi się podobało i, i poświęciłem temu, nie wiem, z 10 godzin czy 20 godzin, które były naprawdę fajne godziny. I co jestem bardzo dowolony. Generalnie chodzi o to, że zaczynasz z trzema kolesiami, kawałkiem generatora i budujesz po prostu bazę w kosmosie. No, masz jakieś najazdy, naloty, alieni, wiesz, przyjmujesz, wydobywasz rudę. Simsy w kosmosie generalnie. O. A to, to jest gra w wczesnym stadium, tak? E, Wiesz co, no ona jest w jakiejś tam one... becie 17 i podobno Aha. ma wyjść w tym roku, nie wiem, chyba w listopadzie, czy jeszcze w październiku ma wyjść już wersja 1.0 już będzie koniec developmentu i nawet chyba producent już Space Station, space tak? Base. Space Base DF9, DF9. Zastanawiam się, czy DF9 jest tak, tutaj... Tak, na 100%. Tak. Nawiązaniem, fajnie, tak? Jest, ale ale tam oczywiście luz, nie mają licencji. więc nawiązań, e, nazwiska kolesi, których tam akrytujesz, jest na przykład e, James T. Replay, <laughs> albo Ellen Kirk, wiesz, na tej zasadzie, nie? E, i, I tak dalej. Natomiast jest to, jest to, to jest, wiesz, robią to, robią to chłopaki z Double Fine. Mm -hmm. e, są ci, co psychonautów. Tak. I, i jest, to, jest fajna gierka. gierka. A, jest to gierka. Nie jest to... Widzisz, bo Coś mi się wydawało, że słyszałem, ale yy, z tego co wiem, to ta, to, ta gra Space Base DF9 ona właściwie w tym roku wyjdzie to już będzie koniec. Tak, tak, oni, tak oni nie będą tej gry rozbudowywać. Nie udostępnić wszystkie te moderskie toolsy i powiedzieć, że jak ktoś chce, zdobywać, nie się nią bawi. Dziękuję mhm. do widzenia. Ona, ona chyba też była na Kickstarterze, prawda? Czy, czy się mylę? Eee, nie jestem pewien. Nie, bo, nie. bo zdaje się, że ona była ligowa. No, nie, bo ja słyszałem właśnie o tym o, i teraz, teraz jak, jak widzę i że, tak przypomniałeś mi, że to jest Double Fine Production e, to że jednak ta informacja się pojawia, że oni po prostu e, tak, mieli ten plan ambitny, ale ja nie wiem jak to na dłuższą właśnie metę wygląda, mówisz, że to jest powtarzalne, powtarzalne. Czyli znaczy, na początku jest bo taka gra ma potencjał, ma tylko potencjał właśnie zależy od tego, jak duży tak. jest poziom skomplikowania na tym etapie, takim późniejszym. Kiedy jednak masz, e, to, to, to, to chciałbyś powiedzieć, że masz po prostu, nie wiem, Babylon 5, albo rzeczywiście Deep Space Nine, kiedy to naprawdę jest ogromne. No właśnie. Mnóstwo... Powiem tak, ja, ja pograłem w to, mówię, no, 20 godzin, do, moja baza się wiesz, W momencie, gdy opracowałem sobie pewien schemat budowania tej bazy, e, nie musi się zrobiło prosto, ale, ale powiedzmy, że. Nie, nie mówię, że skakowałem tę grę, natomiast opracowałem schemat, który ułatwił mi strasznie tę rozgrywkę. Mm -hmm. I... W ogóle, jak ci się podoba ta grafika? Bo ona jest izometryczna. Jest, jest, graf... graf... jest izometryczna, jest fajna grafika, są grę... fajne detale zrobione. Wiesz, jest dużo błędów jeszcze w tej wersji jak grałem, było jeszcze dużo błędów w, AI, w tym w sztucznej inteligencji. Generalnie dla mnie ekscytujący było zawsze początek, powiedzmy pierwsze, nie wiem, dwie, trzy godziny, gdy budowa, rozbudowa tej bazy, te początkowe etapy. Jak doszedłem do pewnej wielkości, już miałem dużą bazę, miałem dużo ludzi na tej, w tej bazie, cała baza była obstawiona działkami, ochroną i tak dalej, to właściwie wiesz, jak się pojawił jakiś nalot, najazd, obcy, cokolwiek, to, Zaczynał się problem. Nie, właściwie nie było tu nic ekscytującego, bo mnie to nudziło, wiesz. Miałeś ten research, zrobiłeś ten, zdevelopowałeś sobie różne rzeczy, bronie, armory i tak dalej. I, i właściwie ja zawsze włączałem zacząłem od nowa, bo, no, bo ileś można. No rozumiem. A to, że tak się chciało, właściwie, bo, bo ja w takich, takich grawach się typu Sims to. Gdzieś tam, jak, jak grałem, i to było dosyć no, temu, to ja uwielbiałem mieć takie duże, żywe miasto, ale jak, naj, jak największe. Aha. I dlatego na przykład ta informacja, i dlatego ja na przykład tego najnowszego SimCity nie kupiłem, dlatego, że tam były bardzo małe, bardzo małe koletki. Tak, tak, tak. I to właściwie to, to, co tam tworzysz? No, tworzysz coś w wielkości, nie wiem, jakieś wioski, tylko udajesz, że to jest miasto? No, no nie może tak być. To, to, jest, to jest zupełnie ta koncepcja tego inaczej. Dla mnie najważniejszy jest ten etap rozwoju, początkowego. Ja już rozwierzę tak. do pewnego poziomu to już zaczyna być łatwe. Czy mógłbyś, właściwie gdyby ta gra miała jakieś takie drugie dno i... Tak, dokładnie, gdyby jakiś... Mógłbyś sprzedawać takie, takie stacje mniejsze. No, no, była jakaś story ich. za tym, tak, gdyby tak. coś, nie wiem, na początku, ja... ja kiedyś... Kiedy... Się kiedyś industries. była taka gra, którą ja do dzisiaj wspominam fantastycznie, którą kocham, nie wiem, czy też K240, K240, yy, nie, nie pamiętam. Nie pamiętam, to była gra na Amigę, w chyba z 91 albo 2, albo gdzieś albo drugi rok. I to budowałeś bazy na asteroidach. Mhm. I, I tam się taka no nie wiem, dla mnie ta gra była po prostu genialna. na no, trochę przełaniała Master of Orion, takie... Przy... Nie, nie, nie, nie, nie. nie. nie, nie, nie, nie była nie, mniej rozbudowana. Nie, nie ja sobie próbuję tutaj znaleźć jakieś zdjęcia z K240 i niewiele ich jest. Eee, znaczy widzę eee, asteroidy, która ma jakieś... Eee, Receptowy remake, który się nazywał Fragile Alliance. I to był tak? już, już bardziej rozbudowany. To mi, się, to mi się podobało mniej niż K240. Mm -hmm. 240 była bardzo prosta gierka, ale miała po prostu masę, masę miodu. Ja uwielbiałem tą grę. Mm -hmm. eee, i wiesz, początkowo, właśnie jak zacząłem grać w, w tego, w tą, w, tą, w tą Space Base, to mówię, kurde, to jest coś właśnie w tym stylu, jest ja to już kazało, że nie do końca. Że mhm. znaczy, tak chciałem powiedzieć, że, że ta gra ma taką kolorystykę, e, bardzo skolorowa, bo tak, wygląda troszeczkę jak jest... D-Generation. Tak, nie wiem, czy tak, taka... tak, tak. To jest bardzo przyjemna, nie? Mhm. A e, w, nie wiem, czy pamiętasz też, też taką grę, Ja grałem na Amigę i e, ja byłem w ogóle e, zaskoczony, bo zawsze mi się wydawało, że to jest gra, która e, nie jest skryptowana, ale niestety... Była, to się nazywa Reunion. Ach, Reunion. E... Ja uwielbiałem tą, bo ta koncepcja science fiction, tego rozbudowy tej bazy, ona troszeczkę wyglądała wtedy jak Dune 2. Tak, i to miała... było to to, w Reunionie się też, w Reunionie się też latało po tych, nie? to była taka naprawdę rozbudowana gra, tylko że później okazało się, że tam pewne rzeczy trzeba robić tak, w kolejności. Tak, tak, tak, to było to, co się można było artefakty znajdować, jakieś cywilizacji i tak dalej, no prawda? Te, tak. Też miałeś elementy właśnie Master of Orion. Tak, tak, tak. tak. To też miałeś miałeś też. różne, miałeś jakąś radę mędrców, którzy decydowali o różnych rzeczach, to prawda każdy w jakiejś tam dziedzinie, który się specjalizował. Ale to wszystko miało taki fajny klimat. Tym się podobało, ale ja nigdy w tę grę nie mogłem tak po prostu wejść bez jakiegoś takiego opisu z mostu, bo ona nie była tak otwarta, jak, jak teraz gry są. Jak, znaczy, wtedy też później były, ale to był tam taki pierwszy etap, bo prawda, Cywilizacja, czy, czy, czy UFO NMN, no, to były gry, które były raczej otwarte, tak? Więc mogłeś tam rozbudować je w taki sposób dla siebie dowolny, miałeś tam jakiś cel, ale, ale jak do niego doprowadziłeś, to była już twoja sprawa. Brawo to no ten space Base DF9 wygląda e, ciekawie, tylko tak jak mówię, no też przestrzegam, że, że ta wersja, którą ty grasz, to właściwie e, jest niemal ostateczna. I, i, co, przypuszczam, co że tak, to... że tak, niedawno nie update'owałem tego, więc... Ale przypuszczam, że tak, że jest niemal ostateczny, nie? Rozumiem. E, dobrze, Bernardzie, teraz robimy krótką przerwę, e, ale właśnie, dostałem tej z reżyserki komunikat, że do studia wchodzi e, nasz drogi, drogi przyjaciel, Juliusz Jules Koczalski. Dzień dobry. Już jak tam korki w Warszawie? No, wiesz, no... Jak zawsze Powinieneś, są. Po, powinieneś powiedzieć, e, dostałem właśnie informację, że na dachu wieżowcu polsa, wieżowca polsatu wylądował właśnie helikopter i wysiadł z niego. Juliusz. Mariusz Trzygieł. Dokładnie. Znaczy nie, nie, nie. To potrze, po, ale wiesz, widzisz, potrzebujemy ilonki jakiejś kiełkowskiej. Myślę, albo się znajdzie, myślę, że się znajdzie. Pięknych kobiet w Polsce jest cała masa. Dokładnie. Więc, e, Wiesz, to jest tak, że właściwie też pewnie zauważyłeś już, że każdy show powinien mieć hostessę taką, taką piękną dziewczynę, która niekoniecznie musi się znać no na temacie, ale musi ładnie czytać i pięknie wyglądać. Mhm. Ale to cieszymy się, że dojechałeś, doleciałeś, przepraszam, do <śla> przyzwyczajenia. wiesz, my malutcy w limuzynach. Jeszcze helikoptery się nie dorobiliśmy. Juliuszu, od czego no. by to zacząć? Najpierw od, początku. od tego wielkiej, tej wielkiej informacji, że zostałeś mianowany przez prezydenta ambasadorem. Znaczy najpierw zostałem zdegradowany. No tak, no najpierw, prawda, przyszła zmiana rządu, nie, tam w, e, dymisja, prawda, rządu, tak. z tych oczywistych. Mhm. Byłeś w krótko takim, w takim e, niebycie, prawda, bo e, c, cicho było, no nie miałeś żadnej funkcji e, zaszczytnej, honorowej. Tak. To I prawda. w końcu pojawiła się nowa placówka, która jest godna twoich do objęcia rozmiarów. Chciałem <gryzmiania> <Ej, rozmiarów. gryzmiania> <gryzmiania> powiedzieć o zasługi, prawda, w, w, w temacie. Ta. I zostałeś ambasadorem one. No, można tak powiedzieć. Znaczy, to, Czekaj, że to się okaże, będę... zobaczymy. Dostałeś koszulę ja, ja, za free? Czy musiałeś sobie kupić? Nie no, dostałem za free. No to jesteś ambasadorem. No. <gryzmiania> dostałeś od, od najbliższej osoby właściwie, więc to jest... E, tak, od, od, y, od, PR od pr menadżera Microsoftu. Dziękujemy Microsoftowi. To jest najlepsza firma na świecie. Przepraszam, nie, bo ja nie dostałem konsoli. E, chciałem zwrócić uwagę, że Windows 10 to jest straszliwa porażka, nie kupujcie. Nie, nie, nie <śmiech> Bernardi, ale... 10 <śmiech> Musisz zacznij od tego, że się bardzo pozytywnie wypowiadasz. No ja na, super, na, początku, na od początku mówiłem, że Forza jest super. A czyli nie mogę ten... Nie mogę zacząć krytykować od razu, to muszę poczekać. Bo no nie, no, ale... nie dadzą konsoli tą graczą Tak, dokładnie. Najpierw wysłać zapytania, jak to nasze dev -kity i jak już e, czytam jakieś inne urządzenia, które się dostaje do recenzji z, e, gier, że można odpalać gry nawet w fazie jakiejś niedokończonej i wtedy jeśli się, się okaże, że nie dostaniemy, to wtedy możemy mówić prawdę, a jak e, Dostaniamy to będziemy mówić tylko, prawdę, i samą prawdę. Prawda już dlatego. Dokładnie po, tak. Wprowadzeniu jak wygląda twoje. E, właściwie to będę mówił Wasza ekscelencja, tak się chyba zwraca do ambasadora. Nie, no już to, bez to jest przesady, przesady, wiesz. No, jak prezydent się zwraca do na przykład do ambasadora. Cześć! No to panie ambasadorze! A bo Józef. Panie ambasadorze strzałeczka. Józef, to wy tam odpierdalacie w, w tej Moskwie. Co? Polowanko? Jakieś małe polowanko? No, czy no, nie no, panie ambasadorze! Myślę, że Wasza Ekscelencja będzie fajna dla USA. Czekaj, nie, nie no. To, ja bym tak jeszcze, po... zrobimy mu jeszcze ten pierścień z tym, z Xboxa. Też będziemy Sygnet. się Na żywo będziemy go całować, ten pierścień. I za każdym razem, jak będę, wiesz, pisał jakieś maile, to powinienem załączać taką, jakąś skan takiego, wiesz, odbicia. W, Dokładnie. W tym. No, panie, będzie, jak to się będziemy na USA mówić w prima z Prymas Xboxa. Nie no, ale wiesz, ja bym chciał, żebyśmy przynajmniej pewnej granicy nie przekraczali. To jest obraz oprócz takie świętokradztwo. Czyli nie przyma się. S tak, Tylko biskupie, tak. zwykły. Przeo Przeorze, opacie. Opasie. Opasłeś, e, ambasadorze, e, konsolę. One. No. I chciałem się dowiedzieć, y, czy, czy ta konsola spełniła twoje oczekiwania, bo na pewno jakieś miałeś. W czasu. Tak, stary, w stu Powiem tak, ta konsola w stu spełniła moje oczekiwania. Nie. Jakie to nie były, wysokie lub niskie? Nie, bo to, jest, bo to było pytanie na wejście, wiesz, że... Jak nie, wiecie, no wiesz, stary, powiem, Słuchaj, no wiesz, no... jesteśmy poważnymi ludźmi, zarosłymi, poważnymi ludźmi, rozmawiamy te... poważnie. Kontrowersyjne ja... stwierdzenia, kontrowersyjne. <laughs> ja miałem, ja miałem możliwość, że tak powiem, tutaj wyboru swojej roli ambasadora, że tak powiem. I w jakimś sensie zastanawiałem się pomiędzy tym, czy bo tutaj wszystkiego oczywiście Damianie nie powiedziałeś, czy przyjąć tą zaszczytną funkcję bycia ambasadorem One... konkurencyjnym sprzętów, czy, czy wiesz, czy, czy akurat Xboxa i Właśnie, wybór... Nie, nie, nie w, moim, w moim odczuciu, nie odczuciu nie wybór... Słuchaj, twoje, tak, twojej, twojej ja, nie chcę za dużo, ja nie chcę za dużo zdradzać, ale w moim odczuciu ten wybór był jednoznaczny, wiesz. Jednak mm, zadecydowały względy ergonomiczne niestety. Albo stety. Ekonomiczne. Ergonomiczne. No ale, ergonomiczne. Znaczy, Czyli czasem, lubisz nie? duże konsole. Zdziesz, nie, że, lubię, e, po, prostu, lubię po prostu... Lubię po prostu pada do... do... Lubię a. po prostu pada od, od Xboxa, po prostu pada dla prawdziwych białych ludzi, a nie małych. Ale wiesz jak, jak ci leży? I słuchajcie, i, i to był wydawało mi to wydaje mi się, że to był główny powód. Te dyskusje na temat pamiętam, już tak trochę wchodząc na właściwe tory, dyskusje na temat tego, czy wiesz, czy PlayStation 4 jest konsolą bardziej zaawansu, zaawansowaną technologicznie. No na papierze pewnie jest, to się, wiesz, nie mam powodów, żeby jakby być ślepym i twierdzić, że, że powiedzmy Xbox pod względem technologicznym dorównuje PlayStation 4, tak? No to jest jednak GDR. Z to Bernad jest GDR. GD to studia twoim, że właściwie to i tak te konsole, jeśli chodzi o, o moc, to w obu przypadków się. No tak. Że bo... to nawet nie ma co porównywać w tym momencie, bo... Znaczy nie to, że y, Xbox wypada gorzej w porównaniu do PlayStation 3, nie, nie. Chodzi o to, że one obie słabo wypadają słabo w, w systemie znaczy, do PC. to wiesz, no ale to porównywanie konsol do PC to moim zdaniem mija się z celem. To znaczy jak wychodził Xbox 360, to też ludzie mówili, że to jest kompletna porażka, czy PlayStation 3, że to są konsole, które w ogóle, wiesz, nie wiem, one wtedy to były, miały wydajność porównywalną do chyba tam dwóch GeForce'ów, 6600 chyba, a, a już dawno nie, były coraz panie. lepsze, y, albo może mniej no nieważne, ale generalnie też porównywano powiedzmy do jakichś tam ekwiwalentów pc PC-owych, ale to się kompletnie, wiesz, to, to moim zdaniem to jest to, to nie tędy droga, tak, bo nie kupujesz wydaje mi się, że nie kupujesz konsoli po to, żeby, żeby mieć zastępstwo PC -to, tak, tylko kupujesz sobie... No, ale w, właśnie, to. ale problem jest taki drogi Juliuszu, że w tym momencie w, w, wszystkie ten te, te konsole to. nie mają innych gier niż te, które też wyszły na PC -cie. i to jest ten problem, że one nie mają konsol jeszcze to, czy ja, ja wiem? wiem czy ja jeszcze ja nie wiem. Był, wiesz, jeszcze nie był. Pamiętasz, ja, ja pamiętam, bo e, uwielbiam słuchać e, tych naszych starych odcinków, kiedy wspominałeś, że u ciebie taki moment przejścia, kiedy zrozumiałeś, że jesteś na nowej generacji konsol było kiedy zobaczyłeś Gears of Wars na telewizorze HD. Kiedy tak, wtedy to ale... jest przeskok. To, znaczy, wież, no to dla mnie i tak jest jakiś duży przeskok, bo jednak różnica między tymi konsolami a, nie wiem, a Xboxem 360 czy, czy PlayStation 6 tak jest duża, tak? Oczywiście. Ale, ale nie, nie jest tak jest taki jak, taki... jak między Xbox, oryginalnym Xboxem. jak go nazwać. Xbox, Xbox, a Xbox 360. No nie, no nie jest to tak duża różnica. To jest jasne, ale ten, ten postęp gdzieś tam idzie cały czas do przodu. Ale znaczy, zmierzam do czegoś innego. No okej, okay, no jasne. To, to, nie jest, to nie są takie konsole, powiedzmy, tu nie widać już tej różnicy. Ale to nie znaczy, że one nie będą trwały przez najbliższe 10 lat, no, tak, tak samo jak trwało PlayStation 3 czy, czy Xbox 360, no bo one powiedzmy do tej dziesiątki pewnie dotrwają, nie? Ta, ta m, m, nowsza, k, ta nie, jak to się nazywa, ta generacja pewnie gdzieś tam się lata chwila później, ale zmierzam do czegoś innego, bo te mhm, dyskusje tak. na temat sprzętu i w ogóle tego, co jest w tych konsolach, mnie generalnie kompletnie nie interesują. To dobrze, że się nie było w pierwszej powodu. części, bo generalnie był, ta pierwsza część była nacechowana tym, że właściwie to nie chodzi o to, mm, y, czym te konsole są, tylko po prostu, co nam naobiecywano. Wiesz, co naobiecywane, że one mają być. Rozumiesz, że znaczy, te wszystkie ja... te gry, które się pojawiają, od początku y, nie dorównują temu, czym y, jakby nas... Niech służba słowa szczuto, czy tam powiedzmy na, na, nas pod, podsycano naszą, naszą e, chęć zagrania w te gry, tylko po prostu chodzi o to, że. Dlaczego nie mówi się wiesz tej prawdy na temat tego co w tym momencie mamy? Dlaczego no, ale trzeba grać, no, no, podrzucać? No, I ja e... lubi się powtarzać, tak? Znaczy, pamiętam, że jak była premiera PlayStation 3, to też pokazywano rendery z pokazywano jakieś niesamowitości, przy czym ludzie czekali, nie wiem, z... rok, dwa lata, tak, aż zaczęły powstały gry, które w jakimś sensie zaspokoiły te rozbudzone apetyty, a wcześniej były tak naprawdę tylko rozczarowania. I... I to jest normalne, że w tym początkowym okresie żadna z tych gier nie pokazuje ani prawdziwej mocy, bo i ci programiści muszą się nauczyć. Oczywiście to są różnice w sprzęcie. Już pomijam kwestię no, tego, że rzeczywiście. Ja tutaj jest nap... koszy, ja tutaj podniosę palce, tylko bo, mówisz, programiści muszą nauczyć, ale czego się kurt programiści, proszę, nie muszą nauczyć? To jest architektura 386. Czym X86. To nie jest, tu nie jest jak cel był. To nawet nie jest tak, jak wyszła pierwszy, jak wyszła różnica między pierwszym ekscesem 60 gdzie, okej, okay, niech będzie, że był ten, ten czas nauki tej nowej architektury. która się nie zmieniła. To znaczy, sam Wydaje mi się, kura. że. Znaczy, wiesz co, nie do końca. Znaczy tak, ja nie jestem programistą, więc nie chcę wyrokować. I też nie chciałbym, opieram się na tym, co czytam i, i wiesz, i, i na opiniach tych, tych ludzi, nie wiem, y, od tych sprzętów. I jednak ta architektura między tymi konsolami jest inna, tak? Znaczy fakt zastosowania powiedzmy tej wolniejszej pamięci w Xboxie, y, ale dania jakiejś tam pamięci SRAM, która powoduje, że można gdzieś tam y, y, próbować optymalizować jakieś procesy. Wydaje mi się, że to wszystko jakby powoduje, że no, czegoś trzeba się nauczyć. To znaczy często no tak, się nie, nauczyć... Na z, z, trzeba się ciędze. nauczyć optymalizować, wiesz, wydaje mi się, że trzeba się nauczyć optymalizować ten kod pod pewną zamkniętą architekturę. Wydaje mi się, że to jest ta różnica w programowaniu gry na peceta, a w programowaniu gry na konsolę. Że ponieważ te PC-Ty się po pierwsze cały czas rozwijają, po drugie cały czas gdzieś tam powstają te nowe sterowniki, po trzecie to jest architektura otwarta, więc ja sobie mam inny system, ty masz inny system i ten system różnie może reagować. To wszystko powoduje, że jakby m, wydaje mi się, że ta praca programistyczna przy okazji gry na pc peceta może być trochę, zwłaszcza optymalizacyjna optymalizacyjna, może być trochę, trochę mniej wymagająca. No tak, w nie, przypadku oczywiście, konsoli oczywiście. Natomiast w przypadku konsoli jednak mamy do czynienia z zamkniętą architekturą i twórcom generalnie zależy na tym, żeby z tej architektury wycisnąć jak najwięcej. I no to tak, jest ta, że problem jest taki, wiesz, że ten że Programowanie, żeby gra wyglądała tak samo dobrze na każdej konfiguracji na PC, jest dużo trudniejsze niż żeby zrobić tę grę, żeby ona wyglądała tak, ładnie. ale wydaje mi się, że nikt tak tego nie robi. Sens, wydaje mi się, wiesz, że nikt to... tego nie robi, stary. I, i nie programuje... To... Nie, no tego to się robi, sposób. dlatego właśnie e, dzięki na przykład DirectX e, to, to było ułatwione, że rzeczywiście to spowodowało, że większość rzeczy takich, które e, jakby sen spowiek e, no Tak, ale w zabrało, dalszym ciągu, Damian, pamiętaj o tym, że tak. w przypadku Xbox konsol masz zamkniętą architekturę, znaczy one pod każdą szerokością geograficzną są dokładnie no tak, takie nie? same. Tak? Znaczy tu... Właśnie. Tylko widzisz, nie, bo, ja, bo ja, ja domyślam się, że oni oczywiście zaczną wyciągać pewne rzeczy, tylko że minął już rok. Rozumiesz? Minął już rok czasu od premiery konsoli, y, obu konsol nowej generacji. I to jest rok, gdzie tak naprawdę nie wydarzyła się żadna poprawa w stosunku do tego, co było y, wcześniej. Czyli jakby nie wiem, nie nauczono się jeszcze jak ty jeszcze no, rok Nie, potrzebny? ale wiesz, no, by, o... przypomnij sobie rok premiery po, x, Xboxa 360, no. to też nie jest. Oczywiście, no wtedy się ukazały girsy, znaczy, To też było tak, Właśnie. że to chyba wyszło zaraz lat, parę miesięcy po polskiej premierze, e, wyszły girsy i to spowodowało e, to był ten pierwszy taki wielki hit na na Xboxa 360. Ale wiesz, jakby ja mimo wszystko nie przesądzał, no sam zauważyłeś, że rzeczywiście te różnice są, są spłaszczone. Też pamiętajmy o tym, że ta znowu architektura tego Xboxa 360 była y, zupełnie inna i bardziej zbliżona do PC i generalnie wtedy ta historia była odwrócona. To znaczy gry multiplatformowe na początku wyglądały lepiej na Xboxie 360 niż na PlayStation 3, bo programiści musieli czegoś tam się o tym PlayStation 3 dowiedzieć, nauczyć i, i jakoś tam zoptymalizować. Później to się z czasem wyrównało i chociaż oczywiście zawsze były problemy. Ja pamiętam, że y, bodajże y, GTA 4 czy Red Dead Redemption te gry w różnej rozdzielczości chodziły na tych platformach. Na Xboxie była jeszcze, wyższa. No. Uniwersalizacja tego, że praktycznie większość gier chodziła na, na konsoli poprzedniej generacji na silniku Unreal Engine, powodowała, że rzeczywiście y, to, te gry wyglądały podobnie, bo nie było takiej różnicy między, PlayStation, y, między konsolami, tak jak było, była różnica między oryginalnym Xboxem a PlayStation 2, gdzie na oryginalnym Xboxie gry mogły wyglądać lepiej niż na PlayStation 2, ale przez to, że y, no, taki, taki był system wydawania gier, że y, dopasowywało się po prostu jakby w dół grafikę do PlayStation 2, aby nie wyciągało się y, tych dodatkowych soków. Więc y, w tym momencie akurat jest to y, spowodowane tym, że PlayStation 4 jest popularniejszą konsolą, więc, y, więc to ewentualnie Xbox musi cierpieć. Ale gdyby Xbox One był popularniejszą konsolą, to gry, na, mimo tej lepszej architektury, by wyglądały jednak y, tak samo jak na One. Tylko problem jest z tym, że no, nie, nie widzę po prostu, nie widzę po tym roku czasu, nawet takiego małego kroku w przód, jeśli chodzi o wyciąganie y, jakichś niesamowitych rzeczy z, z tych gier. Oczywiście poczekajmy do końca roku, wtedy wjedą te największe hity, jak Far Cry 4 i tak dalej, ale już, y, tak jak wspomnieliśmy w pierwszej części, kiedy, kiedy cię już nie było, Ciela Assassin's całość, Creed Unity nie będzie w, w, w, w grafi znaczy wyświetlany w tej, w tej jakości grafiki, której zapewniano nas jeszcze parę miesięcy temu, czy kilka miesięcy temu na na, na targach, nie? Tam, groby, gdzie pokazywano, tak, że gra będzie w lat. To jest właśnie bardzo, ciekawe, bardzo ciekawa kwestia, o której mówisz, bo m, wydaje mi się, że, n, nie wiem, ja m, jestem y, chyba, pomijając kwestię oczywiście bycia ambasadorem, y, jestem chyba większym na tym etapie entuzjastą jednak niż wy, stare z które siedzą już po prostu się kitwasicie w tym sosie narzekania. Natomiast prawda, y, na wy, wy, wy, tak. wydaje ja mi się, że Jest Jesteś wiesz, tym promykiem optymizmu, tak? Jest, dlatego, że stary wiem, Dokładnie, Czemu dokładnie. dokładnie no. Dobrze, że nie musiałem tego mówić, ale ale chodzi o to, że wiesz, że ja jednak, powiedzmy, oczywiście, mimo tego, że gdzieś tam cały czas grałem i interesowałem się jakby grami i tym, co się dzieje, to jednak miałem szansę trochę nabrać pewnego dystansu. Ten dystans później skróciłem przy okazji pełnienia zaszczytnej funkcji ambasadora Wii U, a teraz w zasadzie już ten dystans został zmniejszony do zera, tak? Wchodzę w to jak w masło. Tylko problem polega na tym, że... Znaczy, wpa, wiesz, czytam te recenzje, czytam te porównania. Battlefield 4 na Xbox One 720p, czy tam 789p, tak, jakaś taka dziwna rozdzielczość. Na PlayStation 4 to jest chyba 900p, tak? Mhm. Patrzę na, wiesz, patrzę na te porównania, patrzę na te filmiki. Przepraszam panowie, ale to są tak Drobne różnice. Tutaj to są, się z to, jest taka to są tak minimalne różnice. Mentalna, do tak. No, tak. To, znaczy, to jest taka masturbacja mentalna jakimiś wskaźnikami. Dokładnie, dokładnie tak. To jest chore. No tak, tylko to że to jest chore, o to. wiesz, to znaczy, jak że rzeczywiście... taka jest 97 klapek, tam wyciąga 70 minut. Dokładnie, tak? tak. Patrzę, si, si, si, słuchajcie, si, te patrzę te na battlefielda, takie, patrzę na te sceny i ktoś mi mówi tak, ale przepraszam, ale tutaj widzimy wyraźnie, że jest parę tych dymów mniej niż w wersji na PlayStation 4. No panowie, no zajebiście, tak? Siedzę w w swoim dziennym pokoju patrzę się, wpatruję w ekran z konsolą, widzę te gry wyświetlane w 1080p i wiecie co, ona no i tak nie widzę tych szczegółów w taki sposób, jakbym siedział tuż przed ekranem. Więc w gruncie rzeczy, no przepraszam, co to za różnica? tak? To znaczy, są wiesz, to, jakieś to, subtelności. To mi no. taki, taki obrazek, który powstał jako mem, taki, że, że 99% ludzi nie widzi różnicy między 1080p a 720p. I, ale to nie chodzi o to, żeby dostrzegać tę różnicę, bo, bo ja się z tobą zgadzam, już, że jak masz piękne efekty, to gra nawet w 1720p. Ona będzie cię olśniewała, że ty nie będziesz zwracał uwagi na, na, na tą jakość grafiki. Ale chodzi o to, że. No pamiętasz Wipeout HD na PlayStation 3, który był w 1080p? On robił niesamowite wrażenie. I właśnie brakuje tego, że. Yy, yy, znaczy, bo mi się wydaje, że przeskoczyliśmy. O generacji konsol, tak, że mówimy, że mamy ósmą generację, a tak naprawdę to jest taka generacja 7,5. Ty tego nie dostrzegasz, bo miałeś dużą przerwę, prawda? I w międzyczasie y, jednak różnica między jakością na, gier na Wii U a, a na ONE jest duża. Ale gdybyś tak przeskoczył. Nie, e, właśnie, to paradoksalnie. Nie, nie, znaczy, nie wiem, nie miałeś MIU, więc ciężko, ciężko wydaje mi się, żebyś zabierał taki głos. Natomiast wydaje mi się, że ta różnica wcale nie jest jakaś taka kolosalnie duża. Bo, no te, ja gry, bo te gry. Na gry na, ogry, tak, no tak, ale te gry na UU wyglądały prześlicznie. I, i, i ale ja to oczywiście. bo one były stylizowane. I ja się zgodzę z tym. Ale oczywiście, ale chodzi praktyczne. o to, że tej różnicy. ale nie, Ja nie mówię o wartości artystycznej, ale chodzi mi o to, że ta, te różnice nie były wcale takie. Znaczy, nie są takie kolosalne. To nie jest taka różnica, przynajmniej na chwilę obecną, jak patrzę nawet na Wii U, to nie jest taka różnica, jakbym się przesiadł z yy, Xboxa 360 na Wii albo z PlayStation 3 na Wii. Powiem tak, Tam to była różnica kolosalna, temu. tak? Te gry wyglądały tak, jak gry sprzed, nie wiem, sprzed 10 lat, no powiedz... Ale parę dni temu rozmawialiśmy i e, wspomniałeś o Destiny, nie wiem, czy pamiętasz. Tak. I, i powiedziałeś, że właściwie Destiny na PlayStation 3 i na PlayStation 4 wygląda tak samo. Tak, no bo wygląda... Jest... Dokładnie, to, ale to ja nie odszczekuję tego. To znaczy, patrzę na, te, znaczy inaczej. Oczywiście widać, że te tekstury są ostrzejsze, że wyższa jest rozdzielczość, no tak, że widać. jest mnóstwo, wiesz, tych wszystkich elementów, ale ja mam wrażenie, że te wszystkie efekty, które w gruncie rzeczy są na... PlayStation 4 czy na Xbox One są tak samo widoczne na Xboxie 360. Mówię, nie porównywałem tego toczka w toczkę, tylko włączyłem pierwsze z brzegu porównanie i tak sobie patrzyłem na to, jak to wygląda. No właśnie, o to chodzi, Natomiast problem polega na tym, że, to, że, że te konsole, serde. no tak, ale może to jest taka technologia, to znaczy może dzisiaj żyjemy w takiej technologii, że w gruncie rzeczy nie, nie, nie dokonał się taki przeskok, tak? Nie, nie przyszedł taki zbawca rynku, który się nazywa to. Unreal Engine który z, y, 3, który spowodował, że, wiesz, że nagle pojawiły się giersy i nagle cała masa gier korzysta z tych niesamowitych zdobyczy technologicznych, które spowodowały, właśnie, że ta cała właśnie. branża poszła. Czekamy tak naprawdę na Mesjasza, właśnie. może i tyle. No, ja, dlatego właśnie to jest to, na co ja czekam. Ja, ja ubolewam nad tym, że Epic przestał, e, znaczy na Epic nadal tworzy silniki, tak? Tylko, tylko że Epic przestał być też tym, tym benchmarkiem, bo oni powinni stworzyć właśnie nie wiem, Unreal Engine 4, 5, tak? Stworzyć kolejną część Gearsów, czy jakiejkolwiek innej gry, żeby pokazać, co możesz osiągnąć na konsolach, kiedy stosujesz ich technologię i że to ci po prostu spowoduje, wytrzesz oczu, bo to będzie tak wspaniałe. I w tym momencie ja właśnie odczuwam, że, że, że nam brakuje takich, takich, takich mentorów, takich mózgów, takich firm technologicznych, które pokażą, że słuchaj, patrz co można zrobić na tym sprzęcie że ci ludzie po prostu nie potrafią wyciągnąć tego, co ten sprzęt tak naprawdę potrafi. Ja, ja się po prostu obawiam, że e, skoro Epic nie chce być liderem, który, który się tym zajmie, albo może jest, tylko po prostu dlaczego tego, tego nie widać, dlaczego nie mówi się o tym, dlaczego, nie wiem, Microsoft wykupił, czy tam nie wiem, odkupił od, od Epika markę Gearsop, dał ją jakiemuś innemu studiu zamiast właśnie z, położyć nacisk, żeby, żeby ci ludzie, którzy, którzy tworzyli wcześniejsze części i tworzyli ten silnik, który był e, tą wizytówką, tą, e, tym, tym, tym, tym, tym pokazem mocy e, sprzętu, dlaczego tego nie ma teraz? Dlaczego e, zostawia się tak wiele tym firmom trzecim, które robią tak gry, żeby one wyglądały ładnie na każdej możliwej konsoli? Więc one muszą jakby do wspólnego mianownika w dół wszystko zbierać. Rozumiesz? Że nie ma tych killer upów, które powodują, że e, mamy ten opatrzenie, że mamy właśnie gry Destiny, które wyglądają pięknie, mają piękne tekstury i tak dalej, ale one tak, tylko wyglądają, z tego, że jest tylko, że... różnica mocy. Ale jasne, tylko że zwróć uwagę na to, że też yy, mam wrażenie, że łapiemy się trochę na tym, że strasznie yy mitologizujemy tego Epika i te Gearsy. Owszem, ta gra wyglądała super, ale jak tylko ona się zajebiście pokazała, że tak świetnie wygląda na Xboxie 360, to zaraz wyszła wersja pc pecetowa, czy tam w niedługim mhm. czasie, czy gry, które wykorzystywały ten Epic Engine. I w gruncie rzeczy to nie było tak, że nagle konsola pokazała Ci coś, czego PC nie byłby w stanie wygenerować absolutnie nie można o tym powiedzieć. Jasne, nie ma dzisiaj killer upów, nie ma dzisiaj aplikacji, które czy tych gier, które by spowodowały, że nagle tak idę, kupuję, bo to jest to. Okay. Ale z drugiej strony, wydaje mi się, że jest dostatecznie dużo ciekawych gier, które mogą są w stanie przekonać do, do, powiedzmy, nie wiem, sięgnięcia po Xboxa. Wydaje mi się, czy PlayStation 4, chociaż oczywiście polemizowałbym, czy PlayStation 4, bo mówiąc szczerze, patrząc na te gry, które przez rok ukazały się na PlayStation 4, naprawdę nie widzę tytułów dla siebie. Żadnego. Natomiast patrząc na Xboxa, no przepraszam, no. no Okej, okay, PlayStation 4, no może Poza, może poza FIFA 15, ale, ale, ale Forza, ten bundle, który wyszedł na polską premierę Xboxa One, czyli FIFA 15 i Forza Motorsport 5, Znaczy, mnie to przekonuje. Dla mnie to jest dostateczny powód do tego, żeby zakupić sobie no kontrolę nowej czy, generacji. Czy, Bo te czyli gry zostaw... wyglądają zarąbiście i, i są czyli świetnie Zostawmy zrobione. ten temat tego, jak ta, jak ta generacja wypada w stosunku do poprzednich, czy naszych oczekiwań w ogóle. I Powiedz mi, Liuszu, właśnie, jak, jak ci się gra... No one. Jak, jak, jak wygląda właśnie ta kwestia... Ja że... się gra na z dodajmy jeszcze jak sięgasz na konsoli z najlepszym padem na rynku? Tak, najlepszym padem na rynku, ale nie, bo dodajmy, że nie, tak. oprócz tego, że, że masz, prawda, tego wspaniałego tego bandla, masz jeszcze coś, jedną rzecz dodatką. No mam, tak. Nie, sięgnąłem po pakiet, który się nazywa EA Access, który jest yy, w Polsce chyba to koszt, znaczy chyba, no, chyba to kosztuje, bo dostałem to, yy, 79,99 na rok abonament. Mhm. I, i płaci się na rok i tam jest powiedzmy cała, raz, że się oczywiście dostaje na przykład dostęp do takich nie tyle rozszerzonych den, ale na przykład przez 6 godzin możesz grać, nie wiem, w FIFA 15, i oczywiście, czyli jakby masz dostęp do pełnej w zasadzie funkcjonalności tej gry, tak? Możesz, możesz ją zobaczyć, jak, jak, jak to wygląda. Chociaż nie ukrywam, że mówię teraz jakimś marketingowym y, ściemniactwem, no w bo w gruncie, gruncie rzeczy... Wypłacą, no. Nie, bo w gruncie Nasz rzeczy nie, przet pocinku, nie, nie, no. przetestowa nie przetestowałem żadnej... Y, słyszałem o tym, że tak jest, ale mówiąc szczerze, tego nie, prze nie przetestowałem organoleptycznie. Natomiast na tym EA Access jest coś takiego jak, jak Vault, czyli ten, y, oni to nazywają skarbiec w, w polskiej wersji. I to wygląda w ten sposób, że tam co jakiś czas pojawiają się kolejne gry, które są dostępne całkowicie za darmo i można je całkowicie za darmo pobrać. I teraz tak, patrzę z jednej strony na PlayStation Plus i patrzę na, na Xbox, na ten Xbox Live Gold i patrzę na te gry, które są dostarczane w tych usługach za darmo, no to po prostu, jakby to powiedzieć, żal pupę ściska, no bo jednak znaczy, się. szczerze mówiąc, bo jednak się patrzy na. No nie, ale słuchaj, no jeśli, jeśli na, na, nie, Xbox no, ja 360, na jeśli 4. na Xboxie 360 e, dostajesz pełnoprawne e, tytuły, nie wiem, ostatnio chyba Dark 2 była udostępniona czy na PlayStation Plus dostajesz jakieś tam inne świetne gry, które, które są pełnowymiarowymi produkcjami yy, z najwyższej półki, to nieważne, że one oczywiście ukazują się po jakimś czasie, no, ale na PlayStation Plus co masz dostać? Na tym, na Xboxie yy, Xbox Live Gold czy na PlayStation Plus co masz dostać? No przepraszam, w, w interesie tych firm nie jest udostępnienie tam Forza Motorsport 5, czy Kilzona, Shadow Fall, czy, czy jakiegoś innego mega hitu, który, yy, który powiedzmy się na te platformy ukazał, tak? Bo to by było zjadanie własnego PlayStation ogona. PlayStation Plus jest taki, że PlayStation Plus nie ma interesujących gier na nową generację konsol, a większość już gier, które oni dają na starą generację konsol, to już my widzieliśmy. Czyli wchodzi już w ten rytm, y, y, y, znaczy już PlayStation Plus wchodzi w ten rytm, czy mi się w ogóle opłaca mieć ten abonament. I wychodzi na to, że ja muszę go mieć tylko do gier y, multiplayerowych, no tak, dosyć... bo, bo gry już mnie przestają interesować, już tam nie Dokładnie. ma nic Dokładnie. ciekawego, naprawdę. Znaczy, ja, w tym ja, miesiącu ja bym... jedna gra, która mnie interesowała, ona się jeszcze nie, nie pojawiła, być może się pojawi za tydzień, dwa. A, powinna się pojawić dzisiaj. I po, a dlatego na przykład chciałbym jednak, żeby jej Access było na PlayStation 4. Bo ja no czy wiesz, to, to jest osobna, historia, to to jest osobna historia, ale wydaje mi się, że patrząc z perspektywy polskiego, y, dziadującego w cudzysłowie gracza, to <grym> wydaje mi się, że jej Access jest, jest kapitalnym, wiesz, dealem, który, który się robi, tak? Bo to jest jakby, pomijam to kwestię, To jest kapitalny że... deal dla Ciebie już, dlatego, że... Ale... Nie wydaje mi się, nie do końca tak jest, tak? Dlatego, że przecież... Znaczy ja mówię nie dla ciebie, w sensie tylko dla ciebie, tylko dla takiego gracza, który dzisiaj na przykład kupuje konsolę i zamiast kupić nie zgodę, 5 nie. gier i y, y, y, wydać na nie 1000 złotych, kupuje jej je Access na rok za, za 80 i ma te pięć te gier... Y, te, te A, dostajesz gier? Battlefielda 4, dostajesz FIFA 14, dostajesz, nie wiem, y, jakiś Madden 25... To jest beznadziejne, ale Need for Speed Rivals dostajesz jeszcze coś ja tak, Ja się że... zgubiłem w tej Waszej rozmowie. Serio, ja słucham, ale się zgubiłem. No. Nie, I akces, akces jest, jest fajny czy nie, nie, fajny. I akces jest świetny. To Aha. Jest, Aha. Moim zdaniem, to, okay. wiesz, z perspektywy... PS Plus, okay. PS Network Plus. Z perspektywy no, nowego gracza. Okay. Tak, rozumiem, rozumiem, dziękuję, tylko chciałem wyjaśnić. Bo ja tutaj tak sobie słucham, nie mam nic do powiedzenia, My sobie słucham, co mówicie i Aha. to już nie wiedziałem, co chcecie przekazać. Nie no, ja chcę przekazać, nie no, ja chciałem przekazać no bo no, też rzeczywiście trochę się nam to rozkłada, ale ja chcę przekazać to, że rzeczywiście i access jest ciekawą funkcją i patrząc w ogóle na tą premierę Xboxa 360 ja pomijam oczywiście te kwestie technologiczne bo, tak jak znowu mówię, no ta dyskusja o tym że tu jest 1-3 teraflopa, tam jest 1.28 1.89 czy ileś tam teraflopa, to jest dla mnie mało istotne, tak, bo to co decyduje i, i to co jest dla mnie ważne jak ja kupuję konsolę to jest ilość gier, druga sprawa no jak właśnie, ja kupowałem ale, se, ale, ale stary, to... jak ja kupowałem Xboxa 360, to mnie kompletnie nie interesuje to, ale tam właśnie są z Benckiem, mówiliśmy, że, że to nie jest kwestia, bo ja, ja nie wyliczam toraflopów, bo to, jest, bo to są abstrakcyjne przecież. liczmy. Trochę wyliczał z ciemnia teraz. No, no z ciemnia wyliczał ziemia na posąpku to, to, to PlayStation tak. teraz no to ja, Nie, ja wyliczam dla tak, siebie, wiesz, jest ambasador nie, konkurencji. Piąc herbatę wyliczam teraflopy, ale <laughs> chodzi o to, że y, ja mówiłem o grach, grach konkretnie o grach dla mnie, jeśli, jeśli, nie wiem, PlayStation 4 i Xbox One miałyby moc, nie wiem, kalkulatorów, ale gry byłyby super, to ja bym nie miał problemu z tym. Ja miałem problem z tym, że, że mamy po prostu, ale to już naprawdę mówiliśmy o tym, że mamy z pół generacją, w tym momencie. Tak, to... No nie, ale to jest, wiesz, ale to znaczy tak, ale nie, to jest, wydaje mi się, że to jest Nie, no ale wydaje mi się, że próbujesz, nie, nie, przepraszam cię, Damian, ale wydaje mi się, że próbujesz mi wybić argumenty w taki naj, najbardziej... Y, ale on ci nie próbuje właściwie to... Niski, niski sposób, niski, sposób niski, wydaje mi się, bo to nie o co chodzi, stary. Wiesz, jeżeli ktoś miał... No tak, ale poczekaj. Jeżeli ktoś miał Xboxa 360 i grał nawet w Battlefielda 4, no to przepraszam, Battlefield 4 na Xboxie 360 i PlayStation, PlayStation 3 nie wyglądał tak jak wygląda na Xboxie One czy PlayStation 4, no. Nie, nie, jużu. Ja grałem w Battlefielda 4 na PC-cie w dniu premiery. No okej. Okay. I, I on wyglądał lepiej niż na konsolach, ale to nie o to chodzi, że wygląda lepiej, bo nie o to Jasne, chodzi, Jasne, bo... tylko problem, tylko Damian, problem polega na czymś innym. No ty mówisz o skrajnym przypadku, w którym ktoś inwestuje ogromne pieniądze w, w zajebistego PC-ta, który jest w stanie udźwignąć najnowsze gry i mówisz i, o, i jeszcze mówisz o tym, że, że teraz jak ja mam po co ja mam kupować nie. konsolę nowej generacji. No jasne, stary, z twojej perspektywy nie. zakup PlayStation 4 czy Xbox One jest kompletnie bez sensu, tak? Juliuszu, to ja tylko wykorzystając e, z okazji, to powiem, że nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi. E, w momencie, kiedy... Ja, ja, ja nie będę mówił o tobie, tylko opowiem o graczu, który nie gra na pc Ale nie ma na imię Damian. Nie ma na imię Damian, nie ma na imię Juliusz Berna i tak dalej, ale decyduje się na zakup konsoli. I teraz jest kwestia taka, że jakby on zdecydował się na zakup tej konsoli rok temu, to by żałował. Dzisiaj na przykład... Ale to jest normalne, Damian, rzeczom, przy okazji jak, jak... Nowych, nowych generacji konsol. No to jest normalne. Jak spojrzysz na Xbox 360 czy PlayStation 3, też nic nie było ciekawe. Tak, tylko że chodzi mi o to, że te gry, które, które są naprawdę rewelacyjne, tak? Jak Battlefield 4 czy, czy, czy FIFA 14. No, czyli rewelacyjne, to, to jest kwestia FIFA oczywiście, 15. ale chodzi o to, że to są naprawdę bardzo dobre gry. I ty masz je praktycznie za besę, Bo co to jest 80 zł w skali roku, tak? No właśnie, 80 zł w skali roku to jest nic. Nie mówiąc już o tym... Znaczy, to, że to jest, nie jest, nic, to jest ale... świetna oferta dla kogoś, kto w te gry nie grał. No tak, ale to jest tak jest lepsza oferta niż PlayStation Plus czy, czy, czy ten Xbox Live Gold, choćby z tego powodu, że te gry są stosunkowo nowe, tak? To nie są hity sprzed 10 lat. No sprzed roku. No sprzed roku. Ale widzisz, chodzi mi o to, no. że ja powinienem mieć więcej argumentów za wejście w nową generację, niż tylko to, że mam fajną, fajny pakiet firmy trzeciej z kilkoma naprawdę grami. Ja powinienem mieć argumenty, które mi daje Microsoft, znaczy, zobacz, co się stało z Kinectem. Kinect y, był sprzedawany razem z konsolą i oni stawiali na tego Kinecta. Chcieli, żeby ten Kinect był naprawdę y, częścią y, experience, tak? Ale okazało się, że gracze tego nie chcą. Gier na to nie ma. Y, Dobry gier, to ja ja gier Gracze by bardzo chcieli Kinecta. Ja, na przykład, jestem graczem, gram gry i chciałbym Kinecta nie ma no właśnie. Na Jak grać I nie? okazuje się, że, że tak naprawdę y, oni doszli do wniosku, że sprzedawanie z Kinectem się nie opłaci, bo już tak że są do tyłu ustęp, więc rezygnują z Kinecta. Więc to powoduje, że twórcy gier, którzy mogliby zrobić kierowcę na Kinecta, mają mniej powodów na to, żeby to robić. Dwa, Kinect nie. Nie, nie, Kinek nie, nie wyzbył się. Jasne, nie ma gier, ale w dalszym ciągu, no, ponownie mówimy, ta, ta generacja jeszcze nie ma roku, tak? A, a wy już próbujecie stwierdzić, że, że wiesz, że to już jest na pewno nie to, to już jest nie, dramat, to Boże, Boże. Znaczy a zaraz znaczy za. za, za... Nie, znaczy nie. No, Damian, no, okej, okay, ja jasne, Damian. Ja protestuję weto. rozdzielam właśnie szaty, rzucam się do drzwi. Dobrze. Jacy wy! Ale nie, Ale Damian, ja Damian, Damian. Ja to wszystko ja mówię Damian, o to jest ten zły stanie, człowiek. Podsumowując rok. To cały rok. Podsumowujesz rok od premiery, w sytuacji, w której tak, poprzednia generacja i tak jeszcze nie wymarła. To jest dopiero rok od premiery. Jesteśmy mądrzejsi o to, co się działo z, jeszcze z tą wcześniejszą generacją, tak, po roku. No, wiesz, no przepraszam, ale wydaje mi się, że to zdecydowanie za wcześnie na tego rodzaju wnioski. Pamiętam, że nawet rok temu skazywałeś chyba Wii U na, na, na totalną śmierć i wszyscy skazywali. Jakoś chyba nie umarła. Powiedzmy szczerze, że Wii U jest w stanie agonalnym. Może się nie umarła, ale... Ale wiesz, no może, może jej się udajesz. No nie, włącznie, nie włącznie. To, bo, bo, bo mi się wydaje, że po prostu źle odczytujesz uh, to, co ja, uh, ja mówię i, i trochę tak dyskutujesz uh, obok tego, co ja chciałem powiedzieć. Ale nie, nie, ważne, nie, nie, absolutnie. Nie, nie. Ja, ja chyba, się cieszę, że... To, ja opieram się cieszę, na, że... Na, tym, na tym, o czym mówisz, tak? Znaczy, wiesz, no, wydaje mi Ja się, powiem że... tak, ja się cieszę, że syn marnotrawny wrócił. Wiesz, to mnie bardzo cieszy. I ja się cieszę, że wrócił z tobą ten entuzjazm. Wielkim I twoje stylu. takie otwarcie na, na to, co, co widzisz że w nie, sensie no bo wiesz, no bo... nie, nie krytykujesz zaw, czasu, okej, okay, pięknie tylko ja, ja po prostu do, do, do, rzuciłem na szale obietnicę i to co nam pokazywano parę miesięcy temu co niby miało być gotowe, a co zostajemy i, i tak naprawdę no, ja chcę no, że... na z, oboma, tyle. z wami oboma, bo i w sumie Jules ma rację, mówiąc o tym, że jest za wcześnie na ocenianie, ale z drugiej strony Damian też ma rację, mówiąc, że obiecywano nam nową generację tak jak było w przypadku np. 360 PS3, gdzie obiecano nam generację i rzeczywiście od pierwszego dnia jak kupiłem Xbox 360 to było wow, to jest nowa generacja. Nie odpali, od tamtego czasu nigdy nie odpaliłem mojego starego Xboxa, a otrzymaliśmy niestety jakby generację... Starego Xboxa w sensie ory oryginalnego. Oryginalnego Xboxa, bo czułem to, że to jest nowa generacja. Natomiast teraz otrzymaliśmy naprawdę fajny produkt, nie mhm. mówię, że nie, na pewno otrzymaliśmy bardzo fajne konsole, też nie mówię, że nie. nawet są tylko lepszymi pc -tami gorszymi pesetami, natomiast nie otrzymaliśmy tego, co nam obiecywano. To ja oczywiście znowu, ponieważ wszyscy jesteśmy, tacy, wszyscy jesteśmy tacy zgodni, więc ja się oczywiście zgadzam ze wszystkim, co powiedział Benek, ale jeszcze też muszę dorzucić jedną rzecz. Pamiętajmy o tym, że te obietnice przy okazji PlayStation 3 też były duże i też no tak, one były tak, niezrealizowane. Ale... I po roku też one były niezrealizowane. I pamiętam przecież rozczarowanie graczy, którzy ale z, z żalem patrzyli już, na te ale zdjęcia to Killzona. Boże, oszukali Juliuszu, nas, pokazywali Juliuszu, nam rendery. Drogi, Riuszu, Nie, ale niesień defetyzmu, że skoro dary. to już było raz, to można nas w tyłek jeszcze raz. Nie, no ale no. bez przesady. Wydaje mi się, że trochę za bardzo do tego poważnie podchodzisz, tak? Że, Dobrze, to że, ja że można mieć... nas w taki sposób, że, że ci powiedzmy traktują, tak? Ambasadorze, to ja w takim razie zostawię tą gorącą dyskusję. Będziemy ją końcować za rok, kiedy będziemy mieć kolejne roczne podsumowanie konsol mhm. i chciałem cię zapytać w takim razie w co ostatnio grałeś? Tak szybciutko. Dlaczego szybciutko? Dlatego, że jeszcze chciałem Bernardo, a Bernard niestety ma, dostał też tutaj komunikat z reżyserią. Może Bernardo że... najpierw. No to do Dostałem ja w i będę musiał spadać niedługo. Więc, dobrze, a no może ja, wspomnianego wcześniej Space Base DF-9. Grałem jeszcze tak. w coś, co się nazywa Door Kickers. Door Kickers? To jest e, rzut, rzut z góry, grafika ala la Prison Architect. E, mhm. Symulator techniczny z z ład wchodzących do domu i zabijających przestępców. Znowu kolejna gierka, że tak razy, z tego trybu indie. Kosztowało mhm. mnie to chyba jakieś parę groszy, nie pamiętam już ile. Strasznie mi się podoba. Ma tryb takiego typowo planowania. Ale to jest gra strategiczna, taktyczna, Przypomina Rainbow Six pierwszy w kwestii grafice. Mhm. grafice. Ale wszystko jest planowane turowo, nie w czasie... No właśnie jest, możesz to znaczy. grać w czasie rzeczywistym za pomocą myszki, bo możesz planować z aktywną pauzą. Aha, aha no. w ten sposób. No. Oczywiście rozstawiasz całą drużynę, tak? To nie jest. Generalnie tak. Zaczynasz, tam, wie, zaczynasz od, od jakichś tam treningów, masz dwóch kolesi, potem masz czterech, jakichś snajperów itd, tak i tak dalej. Generalnie polecam. I to było tyle na się o mnie chodzi. I, mhm. I ja muszę niestety bo widzę tutaj reżysera nadchodzącego, więc ja muszę kończyć już tą imprezę na dzień dzisiejszy. Dziękuję tak. wszystkim naszym drogim rodzim słuchaczom. Panowie, bawcie się dobrze, kućcie się radośnie. Dobra. I do usłyszenia przy okazji... Nie ma, tu nie ma kłótni, przy... tu jest tylko zdrowa no, dyskusja. jak to zwał, go zwał. I do zobaczenia przy okazji epizodu 300. Usłyszenia, zobaczenia, Bernardzie. No na razie, cześć. Dobrze, Liuszu. pożegnaliśmy tutaj Bernarda. musiał niestety no, nas opuścić. Właśnie. Więc w skróconej formie niestety mógł tylko e, wspomnieć o Door Kickers. E, no ale jeśli, jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie taką e, taktyczną grą e, z, rzutem, e, z widokiem z góry, prostą w koncepcji, ale na pewno całkiem interesującą, miodną. Jeśli chodzi o, o już taką mechanikę, to, to może sobie gdzieś tam znajdziecie więcej o niej poczytać i pewnie na YouTube nie filmik zobaczyć. Juliuszu, drogi, Aha. no cóż, zadam Ci to pytanie. W co ostatnio grałeś? No cóż, no, chyba nie trudno się domyślić, w co ostatnio grałem. No tak, e... Pewnie dużo. Dużo no, tytułów. Wszystkiego po trochu chciałeś zasmakować, przyznaj się. Nie no, grałem, grałem przede wszystkim oczywiście w FIFA 15. To jest chyba taki gorący hit. No myślę, że stopnich... każdy już widział fenomenalny film, w którym dyredujesz piłkę jak zawodowy o, piłkarz, to. jak Messi. Otóż to. Chociaż Chelsea Londyn gra. No tak, no ale to wiesz. Ale to nie, nie ujmując, tam kiwałeś jak Maradona ze swoich najlepszych czasów. Otóż to. Natomiast y, także FIFA 15 oczywiście y, i oczywiście Forza Motorsport 5, no bo to miałem, że tak powiem, w zestawie. Mhm. Ym... Jak tam forca się sprawdza? Bardzo dobrze się sprawdza. Świetna gra. Świetny model jazdy. Ale tak, tak porównując no... ich to do jakichś najlepszych czasów, nie? Dwójki, trójki. No, dla mnie najlepszą forcą była oczywiście dwójka, bo to była forca, w, w którą grałem chyba najdłużej. Później przyszła trójka, którą, którą gdzieś tam e, już tak trochę słabiej, e, mhm. że tak powiem, wybadałem. Czwórka to już chyba w ogóle ją pominąłem z tej całej serii. Jak się podoba myś... model jazdy, bo ja wiem, że jesteś, byłeś przynajmniej swego czasu takim... No, fanem motoryzacji e, takiej e, cyfrowej, takiej lubiłeś szybkie samochody, prawda? Nadal pewnie lubisz. Nie, no lubię, lubię. L, znaczy Ale ogóle jest... właśnie na model jazdy i to mi właśnie... Tak, zawsze zwracałem. Ja gram na ustawieniach całkowicie realistycznych, wszystko mam połączone. Oprócz ręcznej zmiany biegów w force 2 grałem z ręczną zmianą biegów i i, i, i, e, i w i chyba to wszystko, tak? Znaczy, bo ABS też mam wyłączony, zawsze zawsze mam wyłączony. Yy, jak no nie ma, gra jest świetne. No tak, no bo to wiesz, to wtedy, to wtedy sprawia, że rzeczywiście ta jazda samochodem jest przyjemna, tym wirtualnym samochodem. Oczywiście ona się pewnie nijak ma do, do, takiej, do takiego prawdziwego prowadzenia jakby samochodu, no bo oczywiście jak sterujesz padem, a nie a nie kierownicą. Ja tak, ale nie przypomina takiej zabawy, jak latem Ale już tak, już nie przypomina takiej typowej zręcznościówki spod znaku Nitro for speeda, chociaż oczywiście przeciwko takim zresztą nie mam nic. Wydaje mi się, że to są też gry potrzebne i, i, i warte, bo one oferują coś zupełnie innego, ale, ale Forza, Forza Motorsport 2, ten, 2, Forza Motorsport 5 jest, jest grą rzeczywiście bardzo dobrą, bardzo mi się podoba w ogóle to, w jaki sposób te samochody są prezentowane, wiesz, ten Clarkson. Ja wiem, że to już było, że to już gdzieś zostało wprowadzone w którejś tam, bodajże chyba w trzeciej części w jakiś sposób, ale mimo wszystko, wiesz, to, to dodaje no, niesamowitego To jest właśnie to 1080p. Już. To dodaje to niesamowitego rzeczywiście smaczku. No tak, chociaż to oczywiście. To jest grafika, wiesz, ten, ten, ta ostrość z ekranu ale... Tak, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza to, to co mówisz, ale paradoksalnie to wcale nie widać takiej wielkiej różnicy w stosunku do tych. wiesz, trakcji jazdy, to to, to ma mniejsze znaczenie, ale chodzi o to, że właśnie ten, ten sam. Ale wiesz, są takie smaczki, tak, refleksy, refleksy, wiesz, kierowcy na, na, na przedniej szybie, tak, jakieś tam się odbijające. Bardzo fajna jest gra świateł, czyli wiesz, ostre poranne światło na niektórych trasach. To to wszystko bardzo fajnie, 60 klatek na sekundę, niesamowita płynność, wiesz, no, to mhm. no, level no, gra, się, gra się w to znakomicie i to jest rzeczywiście chyba w tej chwili najlepszy y, taki symulator y, jazdy samochodem porównując mm -hmm. go do tej konkurencyjnej serii nie wiem, no nie grałem w Gran Turismo 6 niestety, ty pewnie grałeś nie, bo się, y... wiesz co, ja się bardzo napaliłem ale później tak, wiesz, to jest, spłynęło za mnie, że w końcu y, no, no nie, nie, nie, nie, nie, nie połabiłem się. się trochę ubolewam nad tym bo, bo w, w, pewnie sięgnę Chociaż liczyłem na to, że taka gra tego typu pojawi się w końcu na PlayStation 4. Że będę mógł pograć sobie... Znaczy, w... Wiesz, wydaje mi się, że to jest słabe, że ta gra się nie pojawiła jakby w dniu premiery, nie? I, hmm. i czy, czy krótko po premierze. W sumie jest półtora roku i w dalszym ciągu jakby nie ma, no. Z drugiej Właśnie. strony, czy, czy Forza, czy czy, ta, czy Gran Turismo nie chodziło w 1080p czasem? Chodziło, chodziło. No właśnie, chyba chodziło. Na, Widzisz, na moim 6. zdaniem powinni zrobić coś, co zrobili y, wcześniej z, z poprzednią częścią e, Gran Turismo, to chyba czwórką, ale mogę się mylić. Mogę się mylić, y, ale tam chyba wyszedł y, jakiś taki HD pack. Jeśli ktoś wie dokładnie, jak to było, to ja będę wdzięczny, jeśli w komentarzach napiszę, y, mhm. jak, jak wyglądała ta historia. Ja w każdym razie chciałbym, żeby na PlayStation 4 wyszło właśnie Gran Turismo 6 nie wiem, remastered i tak dalej. A właściwie niech wyjdzie ta sama wersja. No tak, tylko na i, i zamiast nie będą na czarne te czarne paski. No, ale niech, niech cokolwiek zrobią, byleby ta gra rzeczywiście była też dostępna dla, dla użytkowników PlayStation 4. Na przykład oczywiście PlayStation nie grałeś w Drive Club. No Drive Club nie wyszło dzisiaj, a miało wyjść. Wyszło Czy... tylko na płycie. No tak, ale miało być za darmo chyba dostępne no właśnie ale na tym, tym, ale zostało ja ja zdjęte. Ja to mówiłem w tej części, w której e, ubole, uboleł, lelala, ubolewałem nad, nad e, poziomem tego, co mamy do, do, dostępne, bo tłumaczy, tłumaczą się twórcy, że DriveCrowa tego wersji darmowej nie mogli dzisiaj udostępnić ani wczoraj Amerykanom i, i nie wiadomo kiedy udostępnią, dlatego, że ta gra jest tak popularna w wersji pełnej, że gracze nie mogą się dostać na serwery. I... No dokładnie, no musisz kupić wersję pudełkową, jak chcesz grać, a nie... No właśnie, no. I, i jest, tak jak mówiłem też w poprzedniej części. Przez wszystko w wszystkie głosy, które docierają do mnie na temat Drive Club, to to, to to jest cień, to jest cień Forza Horizon 2. Nawet jeśli Forza Horizon 2 nie jest y, Siódmym cudem świata, ósmym cudem świata, to, to i tak e, Drive Club to. No jednak widzisz. No nie, ja, ja, ja to dostrzegam. A Forza Horizon 2 graficznie grałem w demo. Ja wiem, że to jest oczywiście nie jest w żaden sposób miarodajna wypowiedź, no bo, bo wiadomym jest, że demo to jest jednak demo, ale rzeczywiście graficznie robi niesamowite wrażenie. To już jest mhm. po prostu inna, inna liga. Rozumiem. Ale powiedz mi już, jak tam e, wygląda FIFA 15, wpłynę na przykład do FIFA 14. Czy tam się coś w ogóle zmieniło? No właśnie, nie ja nie chodzi tam... mi o, o, o jakość grafiki, bo to jest jedna rzecz, ale czy sama gra właściwie można ją nazwać kolejną edycją, czy to jest e, tak naprawdę krok e, w bok, ani do przodu, ani do tyłu? Znaczy, wiesz, ja jestem, ja jestem chyba słabym, w tym wypadku słabym, że tak powiem, niech to powiedzieć, dyskutantem, dlatego że ja nie grałem w FIFA 14, muszę się niestety wstyd przyznać. I tam zatrzymałem się na którejś tam wersji, nie pamiętam, czy to była dwunastka, czy, czy któraś. Więc dla mnie i tak jest to duży skok, wiesz. Mhm. Znaczy właśnie, ale znowu nie taki duży, tak naprawdę. Bo, bo, bo z drugiej strony, wiesz, patrzę na tą FIFA 15 i patrzę, wiesz, tak, ruszają się te stroje, grafika jest, nie wiem, full HD, jest 60 klatek na sekundę. Ten obraz jest rzeczywiście niesamowicie ostry i, i rzeczywiście wygląda momentami jak transmisja, wiesz, meczu na, na jakimś kanale sportowym. Volleyball 1. Y Dokładnie. Y <laughs> natomiast, natomiast y jakby cały czas momentami, zwłaszcza w powtórkach, widać, że te ruchy tych zawodników są jakieś nienaturalne. No nie wiem, wiesz... Czyli patrzysz... nadal jest to, to, to uncanny valley, że nie dałbyś się oszukać. Nie dałbym się oszukać. To znaczy, inaczej, w samej grze, jak, jak, jak biegniesz z piłką, to są rzeczywiście momenty, i w większości wypadków to wygląda, ten ruch jest niesamowicie płynny tych zawodników. To jak oni, wiesz, idą z, z miejsca, zaczynają najpierw truchtać, potem zaczynają właściwie biec i tak dalej. To wszystko robi niesamowite wrażenie. Ale jak oglądasz powtórkę strzelonej bramki, to momentami te ruchy są beznadziejne, tak? Z trzeciej strony, w dalszym ciągu mam wrażenie, że, że to jest jednak gra komputerowa. To znaczy, że to nie jest. Y Simulacji. nie ma tej naturalności na pewno podobają mi się zmiany, które, ale nie wiem czy one, nie, nie było ich w FIFA 14, to są zmiany wiesz, z tego całego otoczenia boiska, czyli kibiców na trybunach, zachowanie trenerów na ławkach rezerwowych wiesz, to jest taki fajny efekt, że jak strzelisz bramkę, to rzeczywiście ci, ci kibice zaczynają wiesz, i grasz na swoim stadionie, to się, wiesz, jest niesamowity ryk, ale ta kamera jest taki efekt dodany jak w prawdziwych meczach, tak, że ponieważ ten tłum tych wszystkich ludzi zaczyna szaleć, więc w Sprawia ten stadion w delikatne drgania, które przez, jakby przerzucane są na kamerę i ta kamera tak minimalnie drży, wiesz? Jakby, jakby stała na jakimś lekko trzęsącym się podeście. I to jest kapitalne, bo to rzeczywiście tak, tak to wygląda w transmisjach telewizyjnych. Natomiast, mm. y, natomiast y, jakby tego wcześniej w ogóle nie było. Y, ale... Ciężko mi jest powiedzieć, czy tych rzeczy nie było w FIFA 14. No, oczywiście mam dostęp do FIFA 14, mógłbym ją ściągnąć, i wiesz, i, i z taką y, zegarmistrzowską precyzją y, porównywać jeden do jednego i sprawdzać, aha, tutaj dodali to, tutaj nie dodali tego. Y, stroje. Owszem, widać te animacje, wiesz, tych ruchów strojów, ale to w dalszym ciągu jeszcze nie jest to. Natomiast gameplay o, ogólnie sam w sobie jest świetny, no gra się niesamowicie przyjemnie, gra jest bardzo dobra i bardzo mi się podoba. Jest, jest dużo zmian takich y, ale właśnie nie wiem, czy, czy w stosunku Ale zauważyłeś, za poprzedniej... że oni tam, czy tego może nie, nie widać tak na, na pierwszy rzut oka, więc może jeszcze tego nie wiesz, ale czy nie bo ja słyszałem, że po prostu pewne rzeczy po prostu wycięli wycięli na przykład tam jakieś możliwości gry z, ze znajomymi w innych konfiguracjach niż tylko na przykład 1x1, że, że zlikwidowano tam możliwość grania dwóch na dwóch że nie możesz po prostu w takich... W takich wiesz pasach... co? to ciężko mi jest się odnieść do tego, bo mówiąc szczerze nie sprawdzałem tego nigdy mm -hmm. A, więc... a online y, grałeś online, Grałem, czy... grałem online parę razy i no cóż, no Wszystko działa sprawnie, nie było jakichś problemów? Znaczy miałem raz przypadki graczy rzeczywiście, ale to ewidentnie gracze, którzy lagowali, tak? Natomiast Aha. wiesz, natomiast to, to, to, to nie była sytuacja jakaś wynikająca z, nie wiem, jakichś problemów z Fifą. Natomiast no tak jak mówię, ta gra się trochę różni i mam wrażenie jeszcze w dalszym ciągu, że jeszcze tak nie do końca się dobrze czuję z tym systemem sterowania. Mhm tak i, i tych wszystkich rzeczy, ponieważ nie, mam wrażenie, że jeszcze jest wiele rzeczy, wiesz, do takiego nauczenia się i opanowania, jakby, żeby to okiełznać. Rozumiem. Co tam jeszcze miałeś okazję zobaczyć? E, no, mamy... oczywiście Forza Motorsport 5, no ale to już powiedzmy ten Text. temat możemy zamknąć, żeby już tam jakby to stawić. Oczywiście Battlefield 4, mhm. e, Need for Speed Rivals. Mhm. No. No, i to wszystko w zasadzie. To są gry, mhm. które wiesz. no Wyglądają Ale świetnie. To... No, graficznie wyglądają świetnie. Tak, znaczy, wiesz, no. Zapytam Cię, już, czy masz upatrzoną jakąś grę, którą, którą chciałbyś zagrać na, na One, yy, która wyszła albo już niedługo wychodzi? Ha, oczywiście. Yy, taką grą bez wątpienia, mój drogi Damianie, jest Grand Theft Auto 5, yy, które, które przegapiłem. Mhm. Pewnie mogę na swoje sprawiedliwienie... Nie boisz się tego, że będziesz zmuszany do robienia rzeczy, których nie chcesz robić? <grym> Otóż że boję się, Damianie, tego, obawiam się terrorysta. tego niezmiernie, ale wiesz, to jest, ja, ja, mam, ja, ja bardzo nie lubię robaków wszelkich, glist i tak dalej i robali, ale za każdym razem, jak jestem w centrum handlowym i widzę sklep sieci kakadło to wchodzisz. I... Tak, bo wiem, że tam przy kasie, yy, yy, wiesz, są przyczyny. takie pudełka i w tych pudełkach są takie wielkie robale, takie pędraki, wiesz, do karmienia tych węży różnych, one w takich pudełkach przezroczystych się tam wiją. I z jednej strony napawa mnie to obrzydzeniem, żeby w ogóle, wiesz, na coś takiego patrzeć, ale ta, ta chęć zmierzenia się z tym podniecającym wyzwaniem stary jest niesamowita. Więc, yy, więc odpowiadając na twoje pytanie, jest w tym jakaś perwersyjna skłonność do jednak zagrania. Mhm czyli, czyli e, nie chcesz, ale musisz też właściwie, bo to jest taki, taka podświadoma no ale wiesz, to, to może to Przez będzie gra, która będzie tej, wyglądać niesamowicie. Ale to będzie gra, która będzie wyglądać niesamowicie. Wiesz, a to, że ona przy okazji wyjdzie na PCT i też będzie wyglądać. No ona wyjdzie na PC dopiero za kilka miesięcy. Więc no ale co, no ale wiesz, no okej, okay, ale wiesz, ale to, to, to, że ona wyjdzie na PCT i będzie wyglądać tak samo jak na konsolę nowej generacji. No dobra, no wiesz. No, nie, nie, to akar się nie martwię, bo ona będzie pewnie jeszcze wyglądała lepiej, bo w końcu moderzy się nią samą i to już w ogóle będzie. No uska. tak, to już jest osobna historia, ale generalnie wiesz, także dalej na to już, czekam, Ale, ale czekam, dobrać. Ale czekam też na twoją grę, bo oczywiście ty jesteś. Yy, tak że tak powiem, już nie będę mówił, ale czekam też oczywiście na twoją grę, na Halo Master Collection. Bo wiesz, bo wracając znowu do tego pytania, wiesz, dlaczego Xbox One? Dlaczego stałem się ambasadorem tej konsoli? No bo wiesz, tak naprawdę mało istotne jest dla mnie to, czy jakie są komponenty w tej konsoli, tylko ważne są gry i ważne jest to, co tak. będę grał. I to decyduje w moim odczuciu o tym, czy ja wybiorę PlayStation 4, czy wybiorę Xbox tak. One. Dlatego, że co mi po konsoli, która ma teoretycznie, technologicznie przewagę nad, nad, nad jedną, nad drugą, skoro hmm. i tak na tej konsoli nie zagram w te gry, które mnie interesują. No to przepraszam. E, no, ale Assassin's Creed Cię nie interesuje? Unity? Interesuje, ale z tego co wiem, ze względu na ponad XBox One, będzie wyglądał na obu konsolach tak samo. Ale nie, w tym sensie, yy, ale ja się pytam, czy, ci będzie, czy Cię interesuje po prostu, czy będziesz chciał kupić tę grę? Czy będziesz chciał zagrać? Nie? Czy na nie? pewno ale nie wiem, czy w dniu premiery, ale tak, ale myślę, że Assassin's Creed Unity, znaczy, wydaje mi się, nie, bo dlatego, wiesz, że się to... Ja pamiętam stary, muszę, poczekaj, muszę to powiedzieć, bo to, był, bo to była pewna, chyba nagrywaliśmy wtedy podcasta, jak, jak, był, jak był opubliczniony pierwszy trailer. Tego Unity. Ja już mówiąc szczerze, to teraz ktoś by mógł przesłuchać ten odcinek. Ja wtedy byłem zapalonym zwolennikiem Wii U. I nie pamiętam, wiesz, co wtedy mówiłem o tym o. Nie mówię, o, że o... na Wii U lepsze. Tak, pewnie mówiłem, że nie wy, że też wyjdzie na Wii U, albo że tam w sumie mi to zwisa i tak dalej, ale z drugiej strony, w głębi serca czułem pewną gorycz, że jako posiadacz Wii U nie zagram niestety w Assassin's Creed Unity, zwłaszcza, że wiesz, epoka rewolucji francuskiej. Yy... To cieszę się już, że jest niesamowita, 14, wiesz, jest niesamowita, tak? Znaczy tam dla tam mnie tam jest tam. niesamowicie fascynująca swego czasu to, co następuje później, wiesz, Napoleon dochodzi do władzy, yy, robi, że tak powiem, jesień średniowieża w znakomitej części Europy. Nie wątpię, Europy. że w Napoleon w jakim... się pojawi. Na tak. pewno musi się pojawić, stary, tak. dlatego, że, że, że wiesz, że, że to jest już związane z jego gdzieś tam yy, młodością. Wiesz, Ale... Zapytałem się o, o Assassin's Creed nie nieprzypadkowo, bo to jest jedna z tych gier, która wcześniej się nie pojawiła. A GTA 5 to jest gra sprzed roku. Czy tam sprzed... No tak, no, sprzed roku. Czy sprzed roku, dobrze mówiłem? Tak, sprzed roku. No sprzed roku, sprzed roku, tak. tak yy, Halo Master Chief Collection, no to też są gry sprzed yy, kilku... No nie, kilku jedna master. będzie nowa, jedna będzie tam nowa. Nie, nie, przepraszam Cię. Halo będzie 1, 2, 3 i 4, nie będzie Halo 5. Halo 5 będzie osobną grą. Okay. Żadna z tych gier, które będą w Collection, nie jest nową grą. Więc jakby... Yy, ale Halo 4 też nie grałem, więc bardzo są... chętnie zagram. No tak, tak, tak. Ale to są wszystko rzeczy, które wyszły, rozumiesz? Właśnie. I teraz właśnie pytam Cię, czy czekasz... O, no, to już po chwilkę, wymieniliśmy parę uwag na temat Unity, ale teraz bez mojej podpowiedzi. Jaką inną grę, która... Jak, nie musi być to nowa marka, może być nowa część, sequel, ale z tych gier, które mają wyjść w ciągu ale kilku to jest, miesięcy. A, muszę, muszę wiedzieć, które mają wyjścia, mówiąc szczerze, że tak tego nie śledzę. Wiesz, no na pewno czekam na następcę Red Dead Redemption, no co tu dużo mówić. No tak, tylko, że tego się nie zapowiada i nie wiadomo, czy jest No produkt. otóż to, no, na pewno więc, jest produkcja. Więc czekasz nas, na, wiesz, na, no, na, na gwiazdkę z nieba? Nie, wiesz co, znaczy, powiem szczerze, nie, no, Red Redemption, nie, nie, w moim Red przypadku, Red ale nie, w moim przypadku sytuacja jest bardzo prosta, stary. W moim przypadku dostałem to, czego oczekiwałem na chwilę obecną. I to jest tak. dla mnie najważniejsze. Na tak. chwilę obecną jak wiesz, pojawia się taki pakiet, w którym masz FIFA 15 i Forza Motorsport 5, no to ja przepraszam, no to, to są dwie gry, w które ja wiem, tak. że po pierwsze będę z no, grał, ten... po drugie, że one sprawią mi mnóstwo frajdy i po trzecie, że ja chcę jakby je kupić. Tak. Ja tak. wiem, co chcesz powiedzieć, że Forza to Motorsport e... 5 ma rok. No tak, ale ty, ty żyjesz trochę innej to jest efekt spóźnionej polskiej premiery. Że Dokładnie, masz tego to papry. jest efekt spóźnionej polskiej premiery i ta, ta premiera w tej chwili Xboxa One i w ogóle wejście Xbox One na polski rynek wydaje mi się, oczywiście, znaczy ja cały czas mówię, no no, to, mam wrażenie, że to jest jakiś element jakiejś akcji PR-owej, jakby to regularne takie poniżanie Xboxa y, ze względu na jego możliwości technologiczne. Ale przepraszam, mówimy o rynku konsol. Możliwości technologiczne nie mają w, na tym rynku najmniejszego nie, znaczenia. No. Słuchaj, gry, i to jest przykład na przykład Destiny. Destiny na One i na PlayStation 4 wygląda identycznie jeśli ktoś się doszuka jakiejś różnicy, znaczy, że jest, z lupą szukał igłę stogusiana, albo nie wiem, jakby to inaczej powiedzieć. Ale znalazł. Ale nie, nie, chodzi o to, że ja widziałem porównanie, ktoś zrobił, chyba. nie wiem, czy Digital Foundry na Eurogamerze nie zrobili tego, ale generalnie Bungie razem z Microsoftem połączyli siły i wykorzystali tą moc, która na przykład normalnie byłaby by użyta przez Kinecta, do tego, żeby jednak pociągnąć tą rozdzielczość i co, dało się zrobić 1080p i 30 klatek na sekundę, znaczy w tym sensie, że to jest to samo, co na PlayStation 4, więc odpowiednie e, umiejętności e, tak, analizowania sprowadzają do tego, nie, nie. że te gry nie będą się różnić w żadnym stopniu, więc to nawet nie chodzi o to, która jest konsola jest mocniejsza, bo dla mnie e, to, ta, ta, ta kłótnia na temat mojej PlayStation 4 jest lepsza od twojego One i odwrotnie nie ma sensu. Ja chcę, żebyśmy wiedzieli, że ta gra że gra A, która wychodzi tylko na one jest lepsza od gry B, która wychodzi tylko na PlayStation 4. I żebyśmy mogli no te tak, no na tym poziomie. To Halo jest lepsze od Killzone'a i Forza Motorsport jest lepsza od Gran, Gran Turismo. I dla mnie to są wystarczające argumenty. No sorry, no. <laughs> No jeżeli no zapytałeś mnie wprost, no to wprost no tak, mówię, bo. tak? Znaczy wiesz, ja nigdy ale, nie byłem ale... wielkim fanem Halo, ale od, od Halo 3, które wyszło na Xboxa 360, na które dałem się nakręcić tym wszystkim marketingowcom i wpadłem w te, yy, w te niesamowite tryby, to cały czas wspominam tą grę jako, jako po prostu niesamowitą grę. No w trybie sieciowym, pamiętam, Damian, miałeś trudności, żeby zająć jakieś wysokie miejsca, a ja byłem zawsze w czołówce. <laughs> y tak było, Damian, eee, tak było. Twoja dobra jest, ale niestety... Jest, jest bardzo eee, dobra, stary. W trybie siedziałem, tak. byłem świetny. Nie mówiąc już o tym, że pamiętam, stary, nie że pamiętam, graliśmy w Halo 3, tak żeby już, wiesz, nie było tej łyżki dzieściu, to pamiętam, że to był chyba początek naszej wielkiej re reunion. Tak, to, to, to, to był moment, kiedy o, chyba Monstrak mi napisał, że też Dachman jest wśród jego znajomych. Tam Czy ktoś do mnie się odezwał? Czy ty się napisałeś? Xbox, ten, y... Xbox 360, stary. No, Dla no. mnie Xbox ogólnie Juliuszu, ale to, są tak to jest tak pozytywny ładunek emocji, stary. Jak ja pomyślę, a mimo wszystko Microsoft o tym PlayStation 3... Juliusz, a dlaczego Microsoft kupił Nokia? No bo Connecting People, stary, no. Właśnie. Dokładnie. Musieli mieć ten slogan. Oni dlatego slogan kupili. Myślę, ale że... taka jest prawda, pa, pa, pa, stary. Pa, pa, dokładnie pa, pa, tak... taka jest prawda. No. To, to jest konsola, która, wiesz, mój stosunek emocjonalny, ja mam stosunek do Xboxa emocjonalny, no. do PlayStation to... też, ale bardziej negatywnie. To się słyszy, to się słyszy, dlatego że racjonalne, Argumenty nie przemawiałem do ciebie. Nie, racjonalne <grym> argumenty do mnie przemawiałem, stary, ale właśnie, czyż nie jest racjonalnym. Wiesz, postawmy się w roli dzisiejszego gracza, który wchodzi dzisiaj do, do, do sklepu, tak? I, i, z jednej strony, I z jednej strony masz bundle PlayStation 4 z Destiny, a z drugiej z strony Biblia. masz bundle Xbox One z FIFA 15 i z Forza Motorsport 5. Motorsport 5. No stary, no przepraszam, no. Cóż właśnie, można to... wybrać, no? No tak, tylko, tylko że wiadomo jest że im dłużej jest dana konsola na rynku, tym więcej jest powodów, żeby ją kupić. Chodzi mi o to, że mamy rok czasu i nadal mamy mało powodów, choć są, nie ukrywam, ale mało powodów, żeby kupić jakąkolwiek z tych konsol. Ale to, a, a już wybór to już jest kwestia drobnych szczegółów. Ale nie chciałbym znowu wracać do tego tematu, bo trochę Dobrze. tam czasu wcześniej zajął. No to Damianie, to powiedz w takim razie, co ostatnio grałeś. A, dziękuję za to pytanie, Iriuszu. E Zagrałem i jednocześnie ukończyłem, bo to jest gra niedługa, e, zaginięcie Etana Cartera, The Vanishing of Etan Carter. I e, f, na pewno w, wszyscy już wiedzą, e, kto tworzył tę grę, jakie studio, tylko tak no. w kwestii porządku, powiem, że się nazywa się The Astronauts e, i twórcą, między innymi jednym z twórców jest Adrian Chmielarz. Człowiek, e, który na... kiedyś obśmiał Bioshock Infinity. I chyba słusznie to zrobił. Ale wiesz co, on, on, on obśmiał pewne elementy i e, f, ja już nawet nie chcę wchodzić w tę dyskusję, tego, bo, bo ja, ja zupełnie na innych rzeczach się skupiałem. Właśnie po to jest to, jak, jak, jak jesteś krytykiem filmowym, takim krytykiem, krytykiem, to, to zwracasz uwagi na, uwagę na, na, na rzeczy, które są dla przeciętnego widza, Zupełnie nieistotne, rozumiesz? No to tak, tego masy... pytanie, to jest wszystko prawda, tego pytanie stare, wiesz, no to jest, to jest ciekawe pytanie, tak, tak, że dlaczego, te rzeczy, które ale nas... krytyka filmowa jest krytyką filmową, tak? Znaczy, nie. Jeżeli mówisz o krytyce, czy w ogóle jakakolwiek krytyka, to nie jest tak do końca, jak ty mówisz, że, że krytyk filmowy zwraca na rzeczy, na które zwykłych śmiertelnik nie zwraca uwagi, bo to jest tak, jakbyś powiedział, no, no wiesz, no, no stare, no ale krytyk ma prawo zwracać uwagę na, na, na kwestie techniczne, prawda? na, na, na Tak, ale, rad, ale nie na możesz objęcie, w ten sposób... No, ale wydaje, No tak, ale wydaje mi się, że wiesz, no To jest w jakimś sensie przygnębiające, że taki masz stosunek, bo, bo chodzi o to, że, że właśnie krytyk filmowy to jest ten człowiek, który, od którego możesz się czegoś nauczyć, od którego możesz się czegoś dowiedzieć. Nie, ja, który nie może cię Ja względać, ja, ja, odpowiedzieć ja na że to nie na, wiesz, Pokazać ci coś ciekawszego. Wiesz, o, o, o, ja chodzi mi o to, że ja po tym, prostu. Jak to wygląda Natomiast... siebie do siebie, jako entuzjastę, do Adina jako takiego. Ja użyłem słowa krytyk, ale bardziej chodziło mi o człowieka, który po prostu zwraca uwagę na niuanse i siedzi jeszcze dodatkowo w branży, tak? Więc coś co jego zdaniem jest było tam albo niepotrzebne albo psuło rozgrywkę dla mnie to nie miało znaczenia, dlatego że dla mnie to był, to był margines, rozumiesz? Dla mnie liczyło się coś innego, liczył się ten znaczy świat, się, liczył się pusty. Mi się postaci niesamowicie mi się nie podobał Bioshock Infinite. No, szczerze, rozumiem. Miał wysoką poprzeczkę postawioną poprzednimi częściami, to jest. To, to no prawda. Znaczy w zasadzie tylko jedną częścią, bo Bajeszok 2 też był nieudaną grą, moim zdaniem. No, Bajeszok nie... właśnie był udaną grą, tylko był niedocenioną dosyć. Znaczy, nie? ja mówię Bioshock 2. Znaczy, Bioshock A. 1 pierwszy był grą świetną, moim zdaniem. I no tak, ruchu... ale na przykład moim zdaniem Bioshock 2 był bardziej. E, Użyję takiego słowa grywalną grą rozumiesz? Że 2? rozgrywkę miał przyjemną, ale nie miał... Nie, tego... no właśnie, właśnie to jest ciekawe, wiesz co Damian, to jest ciekawe, co, co mówisz, bo to jest ten argument, ja pamiętam, kiedyś dyskutowaliśmy o tym przy okazji pierwszej części Bajoshocka i zawsze próbowałeś mnie przekonać do tego, że tak, tak, Bajoszok 1 jako strzelanka, czy w ogóle jako gra akcji, słaba, ten, ten motyw strzelania jest słaby i tak dalej. Ja nie mam, nie miałem nigdy takich, takich spostrzeżeń. Dla mnie ta gra była kapitalna i jako strzelanka też była kapitalna, ponieważ ona pokazywała coś kompletnie innego, niż to, jakby co było dotychczasowych, go. Ona była to, taki był ten świat Wchodziła ona nie się do końca ten, była czymś o no. wydaje, ginnym, ona rozwijała się. Nie, nie ja mówmy nie... o system szoku, nie mówmy o system szoku, bo ta gra moim zdaniem w ogóle to w ogóle nie jest system szok, no. No to w ogóle te, te, On się te, te porównania. Nazywa i jest ona się na tylko nazywa stary, ]biega. tak? Bo jak wszyscy zobaczyli później TT, no to nie, no to są dwie zupełnie, nie, zupełnie inne nie, gry. Nie, dobrze, bo, bo zbaczamy troszeczkę storu. Yy. Ale trzeba zobaczyć czasem, no bo inaczej się nie da. Na pewno są podstawy do tego, że porównać System Shock do Bioshock, ale nie będziemy tego teraz robić? Wrócimy no do tak, ale, zamknięcia. Ale, jasne, to, że te podstawy może i są, ale, ale to są podstawy nieracjonalne. No, ale są emocjonalne. No, nie, no to są nieracjonalne, stare. No, to są dwie kompletnie inne gry. O no. czym innym dobrze, dobrze, System Shock to jest System Shock, Bioshock to jest, to jest Bioshock jakby poza tym, że to jest ten sam y, tytuł, taki podobny, zbliżony. Ale na to, pewno no, to... przyznasz, że y, wie, dużo większe y, prawo do porównywania na przykład system szoka z mamy niż na przykład porównywanie z do OFICE 15. Ale, Iriuszu, y, y, The Vanishing of Ethan Carter, czy Słyszałeś coś na temat tej Słyszałem grze. o tej grze, ale czy kompletnie widziałeś... one nie... Tak, zobaczyłem sceny, w których po prostu ktoś kogoś jakoś tak, nie wiem, łopatą morduje na jakiejś drodze czy rękami i pomyślałem, ja pierdzielę, no przepraszam, ale chyba jednak odpuszczę. Wiesz co, i być może popełniasz błąd. Nie wiem, widziałeś gry typu Gone Home albo Dear Esther? Nie. To, to są takie gry eksploracyjne, gdzie, gdzie masz przestrzeń i to jest i to, i, i, i jak, i nawet jest taki cytat na, na, na, że daj się ponieść tej podróży czy coś takiego na początku zaginięcia na kartera. więc generalnie chodzi o to, żebyś ty przeżył tę grę bardziej niż grał, żebyś yy, doświadczał tego, więc na przykład nie masz czegoś takiego, tam nie masz, yy, tam nie masz przeciwników tam z nikim nie walczysz A ma... dlaczego zakładasz, że jak ktoś gra to, to, to automatycznie nie przeżywa? Nie, nie, to chciałem tylko yy, rozróżnić, że, że te elementy przemocy które widziałeś na jakiś, yy, one mogą mylnie Y, y, obrazować to, co cię w tej grze spotyka. Dlatego, że ta gra to przede wszystkim jest taka, taka, y, taka snuta opowieść o, o pewnych ludziach. I ją y, poznajesz poprzez właśnie fragmenty. I to jest, jest bardzo ciekawe, co Bo przede wszystkim wchodzisz, pojawia się w ogóle w, w, w lesie takim, tak? Y, jako, jako detektyw. Masz zasugerowane, że szukasz pewnej osoby. Ale na początku w ogóle nie masz pojęcia, tak naprawdę, y, jak. Co to BO motywuje? Odkrywasz wszystko, wiesz, czy mechanikę gry, czy to, i wiesz, i domyślasz się, że jesteś jakimś detektywem. W grze jest taki element, właśnie odkrywania śladów, tak? Że w tym pięknym lesie, bo to jest przepięknie zrobiona w ogóle gra, jeśli chodzi o wizualia. To jest, to jest to taki ponury las, ale przepiękny, wiesz, że to jest, to jest coś że tam ten wiatr faluje, widzisz te liście na drzewach, jak, jak szeleszczą, czy słyszysz, jak widzisz tą trawę, która się kołysze na wietrze, masz przepiękne krajobrazy, to jest po prostu wizualna uczta. Ale chcesz mi powiedzieć, że to oczywiście na Xbox One nie wyjdzie. Ale czemu nie? To zdaje się, że wychodzi na Xbox One i na PlayStation 4, tylko w przyszłości. Na razie gra jest w wersji tylko PC. I masz... To wspaniałą przestrzeń, prawda? Masz ten las i, i wiesz, i zaczynasz odkrywać różne rzeczy. Pewnie no? jakieś skomplikowane, duże wymagania. Rozumiem, że to jest kolejna gra z gatunku y, tak zwanego modnego, ostatnio gatunku Indie Games, y, czyli gier, które są produkowane w Indiach. Y, i, I co? Bo, bo z tego, co mówisz, bo z tego, co mówisz to, to to nie jest gra, która jest skierowana do takiego jakby mainstreamu. Czy znaczy, wiesz co? Dlatego użyłem do zobrazowania tego, czym może być zaginięcie i ten nekartera, korzystając z tych dwóch tytułów: Dear Esther i. i uh, no, ale to są, to są gry raczej niszowe, tak? Znaczy, to no i ta też jest... gra jest, jest niszową. To też jest mała gra. Ona jest, ona jest wydawana w, tylko w cyfrowej dystrybucji, więc nie kupisz jej. Chyba, że... Nie, może ona jest wydana w, w Polsce, bo wiem, nie, że... chyba jest w pudełku. CD.pl na... CD wydaje y, tę gra. Chyba prawdopodobnie też wydają w pudełku. Tak? Ale, ale to nie będzie wtedy y, droga gra. Już nie wiem, ile może kosztować. Y, pewnie dostaniesz jeszcze jakieś takie gadżety, które y, uzasadniają cenę. cenę. Tak, tak. Ale m, to jest gra, która ma... Którą, którą, którą skończysz po 4 godzinach mniej więcej grania. To jest, to jest podróż przez, przez, przez ten, ten świat, który jest dosyć zamknięty, ale jest duży. Wiesz, masz dosyć otwarty teren. Nie ukrywam, że jestem pod wrażeniem, jak, jak, jak dużo masz przestrzeni, że czasami możesz się zgubić. Oczywiście, że po jakimś czasie jesteś w stanie poradzić sobie te wszystkie ścieżki, okieł, znać, wiedzieć, które nadejście, co znaleźć, ale po prostu zaczynasz swoją przygodę Wiesz dokładnie, co masz robić, ale odkrywasz pewne elementy, zaczynasz budować coś więcej niż tylko... Zresztą to, to dam przykłady, bo, bo bardzo trudno się mówi, kiedy się mówi takimi ogólnikami, a ja nie chcę też brzmieć, jakbym prawda tej, nie wiedział, co chcę powiedzieć. Chodzi o to, że w tej grze odkrywasz pewną historię, zasugerowany masz, że masz znaleźć tego chłopca, etana Cartera i gra używa jakichś paranormalnych zdolności głównego bohatera tego postaci, w grasz, do widzenia jakby e, przeszłości, albo tego, co się wydarzyło. Na przykład e, odkrywając kilka elementów dane układanki, czyli na przykład, nie wiem, znajdujesz jakąś e, krew, jakąś przeciętą linę, e, odcięte nogi czyjeś. Czyli wszystkie te elementy odkryjesz w danym miejscu, pojawia się możliwość jakby ułożenia chronologii tego, tego, co się w tym miejscu wydarzyło próbujesz utkać historię z tych wszystkich elementów i wtedy ona jest odtwarzana ci w całości, czyli pokazuje ci co się wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. I, i to jest jeden element. Drugi element to jest to, że odkrywasz historie różne, które i to też jest mały spoiler, ale jeśli ktoś chce, to niech zamknie uszy przez, przez minutkę, to są historie opowiadania, które, yy, które są realizowane w tej fantastycznej wizji tego świata, czyli chłopiec piszę, opowiadanie na przykład o podróży na statkiem kosmicznym, tak? I ty nagle w lesie znajdujesz jakiś nie wiem, jakiś, jakiś element, który w odpowiednio przyciskając światła na nim uruchamiasz pewną sekwencję, pewną sekwencję, która nagle jest surrealistyczna, w nie pasuje do tego miejsca. I, i w, w tej grze masz kilka takich właśnie opowieści, które później tobie i tylko to, to oczywiście musisz się na tym zastanowić otworzą no ci pełniejszy obraz tego co jest bo jest ten element rzeczywiście takiej czystej gry, gdzie ci masz pewne elementy, z których układasz historię, posuwasz jakby tą detektywistyczną spra sprawę do przodu ale masz jeszcze ten dodatkowy element, z którego budujesz um, pełniejszy obraz na temat tego na temat tej rodziny, na tego, na przykład jak, jak ten chłopiec tą rodzinę y widział, y kim on był i tak, dalej, i tak dalej. I, I muszę przyznać, że, że, że ten, ten klimat, ten metafi ta metafizyka, wiesz, niektórzy mówią, że tam jest, bo to jest taki element weird fiction. Dużo się mówiło, kiedy, kiedy Adrian przedstawiał swoją wizję tej gry, o tym, że ta gra czerpie z tej, tej literatury palpowej, z, z literatury Warcrafta, z kryminału, tego, tego co, co jest na przykład tą kulturą niższą. Tą, tą, ta, ta, tak zwaną palpą. Mhm. I z tego udało się e, rzeczywiście zrobić naprawdę interesującą historię, jednocześnie e, w takiej pięknej oprawie. Naprawdę to podróżowanie przez ten las, odkrywanie tych miejsc, bo tam masz na przykład e, jakieś rezydencje, niektóre są spalone, zniszczone, e, w odkrywanie historii tych miejsc, e, branie udziału, jakby bycie częścią na przykład, nie wiem, tych opowiadań e, tego chłopca, no to, to tworzy taką fantastyczną zabawę, no, y, znaczy zabawę, to, nawet, to ciężko nazwać zabawą, no, nie, bo to, to nie chodzi, żeby się bawić, tylko chodzi o to, żeby przeżywać to, emocjonować się. Ja tam miałem parę problemów, dlatego, że w pewnym momencie jest, trafiłem na, jed, na, na jeden bug mały, który nie pozwolił mi gry kontynuować, ale to, po zrestartowaniu wszystko wróciło OK. i miałem taki problem, że w pewnym momencie już, przez to, że to były takie duże te przestrzenie i wchodzisz w ten rytm, że szukasz czegoś takiego, taki niemal jak point and click, powiedzmy, miałem znaleźć wejście do jaskini i naprawdę straciłem sporo czasu szukając tego wejścia. Yy, czyli takiego, wiesz, przeczesywania niemal yy, yy, milimy po lasu, żeby znaleźć to jedno miejsce, kto, które pozwoli ci kontynuować już podróż. Wiesz, to, to jest naprawdę bardzo dobra gra. Yy, mi się wydaje, że yy, ciebie mogłoby już zainteresować, dlatego, że to jest, to nie jest typowa gra. To jest właśnie, to, są, to jest jedna z tych gier, która... Yy, która stawia na coś innego w, w, w, w, w grach wideo. Czyli opowiadamy historię, ale używamy elementów tylko i wyłącznie dostępnych grom. Czyli nie mógłbyś tego, tego, tej historii opowiedzieć w taki sposób, na przykład, nie wiem, interaktywnym wideo. Czyli na przykład, mając możliwość nie wiem, decydowania w kluczowych momentach, co chcesz robić. Nie. Oczywiście to jest <laughs> ciekawe, co mówisz, tylko że wydaje mi się, że chyba troszeczkę zbytnio zawierzyłeś jakby temu, w jaki sposób ta gra jest w ten sposób postrzegana, czy, albo bardziej postrzegana pewnie przez jej twórców. Dlatego że wydaje mi się, że jakby każda gra. Komputerowa, czy w ogóle gra wideo jest, jest opowiadana za, za pomocą jakby środków pewnych wyrazów charakterystycznych dla gry wideo i tyle. No tak, to tak, jest, tak. znaczy, moim zdaniem, z tego, co mówisz, ja, ja nie widzę niczego, znaczy, ja widzę poza tym, że oczywiście jest pewnie jakiś, pewnie frapujący pomysł na tą, na tą, na tą opowieść w tej grze, na tą fabułę, co w gruncie rzeczy, yy, yy, jakby utwierdza mnie, jakby w dalszym ciągu w przekonaniu, że rzeczywiście narracja jest elementem nierozerwalnie związanym z każdą grą i, tak. i, i występującym w każdej tak. grze, ale, mm, znaczy, ja bym nie, pokusił, ja bym nie mówił, nie, nie chciał w ten sposób mówić, dlatego że wiesz, ja też obserwuję coś takiego, że jest taka moda w ostatnim czasie na wszelkiego rodzaju greniszowe i, i mam wrażenie, że próbuje się. Yy, yy, te gry niszowe, wyciągać do, stawiać na takim piedestale, że to jest, to, to, są właśnie te gry, one pokazują coś niesamowitego, coś związane z grami. A ja bym chciał powiedzieć coś innego. Mi się wydaje, że, że gry mainstreamowe, gry, które są wiesz, te AAA, te wszystkie produkcje, które mają niesamowitą skalę dotarcia, Assassin's Creed, Bioshock i tak dalej, ja bym ich pod tym względem w ogóle nie deprymował, ponieważ to są tak ja. samo gry, które posługują się tym samym językiem. Na pewno warto zająć zaginięcie i ten ale czy to jest jakaś wybitna gra, to oczywiście e, i nawet ja bym się z tym e, kłócił, z tym określeniem, no ale na pewno to jest coś, czego normalnie gracze e, nie dostają od tak. E, na dzień dobry w, w pudełkach z grami AAA czy mainstreamowymi. Dobrze Juszu, musimy kończyć. Serdecznie Ci dziękuję za za to, że byłeś z nami w wirtualnym studiu. Halo? No jestem, jestem, tak. Aha, Dziękuję tak, Ci tak. również, tak. No, nie, nie, nie zauważam tego kiwania głową. E, mhm, tak. Cieszę się, cieszę się że, że tutaj zostałeś ambasadorem. One. Mam nadzieję, że, że jego, jego ekscelencja znajdzie czas, żeby też dzielić się uwagami, z tego, co tam właśnie na placówce będzie słychać. Z przyczyn właśnie takich czasowych pozwolę sobie te kąciki, kąciki kulturalne i popkulturalne przechodzić do kolejnego odcinka i w tym momencie serdecznie wszystkim naszym słuchaczom dziękuję za wytrwanie do końca. Żegnam się Adam ja Damian dachman Dziękuję już jeszcze raz. Dziękuję również, żegnam się także Pamiętajcie, że nas wiedzieć na naszej stronie www.fantasmagieria.net polecać znajomym. Do usłyszenia za tydzień. Hej! Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie 299 odcinka, a zainteresowanych DLC do tegoż właśnie, zapraszam na facebook.com ukośnik podcast Fantasmagieria. Dziękuję.